Obiektywny podcast sportowy. A to się już nagrywa. Cudownie. I właśnie tu złapałeś mnie w momencie, kiedy jestem nieprzygotowany. Bo zastanawiam się, ja zwykle. Szukam, szukam panicznie, bo zastanawiam się, szukam, bo zastanawiam się, który jest odcinek. i Nie mogę znaleźć. Ciekawe, czy to będziesz wycinał. Nie. 137, 8. Siódmy. na osmy. Proszę pani. <grym> Zaraz Ja na 8. Podcast sportowy. I pocieram ręką i mamy. I uwaga. 137 jedna Jednak amerykanka. <grym> A bo ja zawsze wybiegam w przyszłość. No. I zapadła ciężka dzisiaj. Ale, ale w, w, w, w którą? W tą Bo, ciemną. Czy za tą, tą alternatywną, w której premierem już na billboardach jest ten, który już jest premierem, czy ten, nie w Ten, nie, on, który nie, on no, Jest, to przecież napisali nam w czasie teraźniejszym premier Kaczyński. No, Ale nie wiesz, że nie wiesz, nie wiesz, nie, no do, do, do ludzi, ja do ludzi ja którzy błagę. byli tam. premierami, całe życie się już mówi, panie premierze. Tak samo tytułem ministra i tytułem prezydenta. Ale nie pisze się no, na billboardach. Tak billboarda. jest przyjęte. To jest bez sensu. Tak, A tak jest przyjęte, zwraca się po prostu do niego w ten sposób. Dobrze. dobrze, słuchajcie, czy y, zaczniemy od Boże potem? Bo, y, zaczniemy potem? Zaczniemy od Boże coś polskiem. Przerwaliśmy redaktorowi Ernestowi w połowie y, może nie dykteryjki, ale opowieści podobno smutnej, którą nam chciał zaserwować. Kiedy? Udaliśmy, że Przed podcastem jak ciebie tu nie było. Nasi słuchacze godni są, żeby również usłyszeć tą historię. Ale to chyba. Ale ona później... podobno jest. Smutna, Zapłaciłeś może... 3000, żeby grać w koronie i nie wpuścicie na boisko? <śmiech> <śmiech> możesz sobie z tego drwić. <śmiech> jak oglądałem możesz... mecz korony z Krakowią, to powiem ci, że dobrze dobrali tych po 3000 Zielińskiego i tam i pozostałych. No. Bardzo dobrze, no. zwłaszcza że grali z Krakowią. <śmiech> no to co? Halo. Niedzielak. Grał w ataku w Torek. Grał. Miał piłkę meczową na nodze w 94. minucie i nie strzelił kolegom z Kielc. A pamiętacie tego e, pana Zielińskiego? To, to jest słynny Zieliński, jak grał w Bytomiu. Jego się dziennikarz zapytał, jak szybko biega setkę, bo on taki szybki jest. On powiedział no nie, nie wiem, nie wiem, 6 sekund, 7. No, to on jest szybki. Myślę, Ale to było, widać, to było widać przy golu na 2-1, że chłopak jest tak. szybki, a do tego jeszcze dobrze się na nogach trzyma. No, no. Ale to wróciłem do tego. Właśnie to powiedz coś teraz smutnego. Nie, to może nie czas na to. Chociaż akurat, jeżeli chodzi o młodzież, poznałem na spływie, teraz byłem na wakacjach, poznałem na spływie yy, zakonnika, który był na misji, między innymi w, w Brazylii, w Manaus. I on tam zajmował się młodzieżą na przykład opowiadał, że grał z nimi w piłkę zresztą świetnie grał, bo graliśmy jeden mecz znaleźliśmy boisko i graliśmy jeden mecz i no jak, się, jak, że Brazylij... grał z brazylijską młodzieżą <śmiech> <śmiech> że potrafi grać, ale już wiem dlaczego brazylijska młodzież czasami tak szybko biega i tak się kiwa, tak potrafi robić balans ciałem bo gdy jeden chłopiec fauluje drugiego chłopca, mają gdzieś tak po 13 po 14 lat i jak za bardzo się o to pokłócą, to jeden potrafi pójść do swoich rzeczy, wyjąć broń i strzelać do ludzi o Boże. No to, to, było w, to było w filmie. Tym, w, wielu. W, w wielu filmach było. Boże, w, w, w tym, w mieście Boga. To tak, bardzo na, dobry film. Tak. No i jak właśnie rozmawialiśmy z Adamem, to nagle się okazuje, że miasto Boga jest filmem prawdziwym, ale mogłoby być jeszcze prawdziwszy. Gdyby było jeszcze bardziej okrutne, tak? Niestety. Hmm. No bo tutaj jest zrobione z perspektywy film człowieka, któremu się udało. Gorzej by było, jakby zrobili z perspektywy paru tysięcy, którym się nie udało. To prawda, jest tego. Znaczy jest perspektywa tego, pełno... tego któremu najbardziej nie udaje, to chyba już trudno. Żeby... To znaczy ta patologia, że tak robić to tych młodych, jest Cały młodych ludzi umów jest nieprawdopodobny. z perspektywy takich ludzi. To horrory są Tak, dokładnie. No, no, no dobrze, no, no, faktycznie. Ale no. to nie odkryłeś przed nami tutaj to jest z ta wielkiej tajemnicy opowieść, o futbolu brazylijskim. Będę... Znaczy ja, ja, ja, ja nie potrafię tego oddać. To jest tak, że to jest, to jest na takiej zasadzie, że nam się wydaje, że wiemy, o czym mówimy. Nie no, tak. Gorzej jest to pewnie zobaczyć. Jeżeli, nam się wydaje. By, znaczy jeżeli, jeżeli ma się trochę wyobraźni, to to nam, nam się wydaje, że wiemy, jak to może wyglądać. Nie wiemy. Nie mamy o tym zielonego pojęcia. No, ale ja nie chcę mieć. Nikt nie chce z nas mieć. No. Czy, czy tak samo jak się na wojnę nie wybieram. Dlatego nie gram z dziećmi z Brazylii w piłkę. Nie chcę zostać postrzelany. Co mam ciekawsze, te radośniejsze tematy futbolowe, chciałem powiedzieć, na przykład losowanie ja Mistrzostw Przemek, Świata. Przemek ją wywołał na tę historię. Chciałem mu powiedzieć przed podcastem. No ale nie można było. A teraz on pewnie wytnie jeszcze. Nie, nie nie wytnie, bo bo wy, wywołany... powiedział, że nasz podcast ma być wesoły? Jeżeli ja. To, no nikt. Nikt nie powiedział i ten podcast będzie smutny w związku no z, tak. z tym. No tak. Zakaz od, do czipu. Zaczniemy od tego, że, że gramy w eliminacjach do Mistrzostw Świata z Anglią. I to no wszystko. właśnie, od tego zacznijmy. No hmm, to, to jest wesołe. W związku z tym nie zagramy z nią towarzysko, już ogłosił PZPN. Ale to bzdura. Był plan taki, żeby... Z Ukrainą nie zagramy i Ukrainą i z Anglią nie. Bez sensu. To bzdura. Nie no wiem, bo tam tak. jakoś było planowane chyba na początku, czy w po, przy, przyszłym roku, w każdym razie. No ale yy, myślisz, Bóg że jakakolwiek z Anglią, ila drużyna z pierwszego koszyka byłaby dla nas weselsą wiadomością, niż Anglia? Anglia jest wesoła, bo to jest taki wiesz. Dawno ja nie gra w z, z Anglią, ja myślę, że z pierwszego koszyka to jest jedna z najweselszych drużyn, z jaką moglibyśmy grać. To. Znaczy, na pewno niedobrze by było, gdybyśmy grali z Hiszpanią. <grym <grym to na pewno nie, nie jest no, dobrze. No, no, ja, dobrze. Ja myślę, że, myślę, że z Niemcami ale z, też tak, nie mimo najlepiej wszystko Nie Z Niemcami jest nie tak. najlepiej grać. Tak. No ja oświec. myślę, że jeśli chodzi o pierwszy koszyk, to nie ma specjalnie znaczenia. Ale Ale zaraz Grecja była w pierwszym koszyku była. No była. A z Grecją to ostatnio nawet nam dobrze idzie. No może z Grecją był tak, to by było trochę no. weselej. Natomiast Ja sobie też... odsłuchałem no. takiego jednego podcastu, który bodajże BBC produkuje, z dużym opóźnieniem, ponieważ podcast ów dotyczył sportowy, dotyczył finału Ligi Mistrzów. No i tam właśnie a propos Anglii było to, że ci biedni angielscy komentatorzy, którzy komentowali finał Ligi Mistrzów następnego dnia po tym finale na świeżo, załamywali ręce, bo mówili, że ta Barcelona... To jest po prostu zupełnie, mówi dokładnie to co my mówiliśmy w podcaście, że to jest zupełnie inny świat jedna z najlepszych drużyn w ogóle w historii futbolu, że oni grają zupełnie inną piłkę, że to było po prostu, że, że Manchester został zmiażdżony przez nich ale powiedzieli też, że zastanawiali się jakby nad, nie tylko nad piłką klubową ale nad systemem szkolenia, który się przekłada na, na jakby piłkę reprezentacyjną według nich i taka jest prawda angielska drużyna nie ma stylu i mimo tego, że jest kilku młodych zawodników, to, to nigdy nie będzie taką Hiszpanią, tak? ponieważ system szkolenia, sposób. <grymnie> no, ale grania... to jest problem tego, że Anglicy. No, ale Anglicy, Anglicy chyba an... nigdy nie mieli jakby szkolenia. Zacięcia takie, do bycia Hiszpanią, no, do grania jak Hiszpania. No, Właśnie ci komentatorzy chyba chcieli. Czy oni by żeby... chcieli mieć może styl taki, jak miała drużyna angielska chociażby w latach 80.? -tych. Bo wtedy miała swój styl, to, to na pewno. Znaczy ja rozumiem że tęsknotę za stylem, bo każdy chciałby kibicować drużynie jakiejś. Czy ona jest waleczna, czy ona jest świetna technicznie, czy ona, nie wiem, gra doskonale z kontry jak Urugwaj, czy ona nie, potrafi trzymać angel... piłkę w środku pola. Anglia kiedyś to była drużyna... No, miała swój typowy typowo angielski, gry, a teraz stała się taką mieszanką trochę tego angielskiego, trochę europejskiego i taka jest w zasadzie trochę nijaka tak. Znaczy jest to też kwestia tego, że, że zatrudniali do tej, do, do, do, jako trenerów reprezentacji Anglii, w ostatnich latach zatrudniani są obcokrajowcy, no bo trenerzy angielscy jakoś sukcesów nie odnoszą na żadnym polu. Proszę mi powiedzieć, jaki ostatnio angielski trener, który nie jest szkotem, <śmiech> <śmiech> wygrał coś istotnego. <śmiech> No, no tak. ale chcieliby, chcieliby <głos> dlatego, że... No ale to, to wiesz, to już tak sobie myślę, że mogliby zatrudnić trenera Holendra na przykład. Myślę, że holenderska piłka jest bliżej angielskiej niż włoska na przykład. I tak, trener tak. Włoch jakoś pasuje mi jak pięść do nosa cały czas tam do tej Wcześniej prezentacji. I trener trener Szwed jeszcze... No, szwedzi... tam się... No. Trener to, to chyba u, nim, u niego to nie był problem z narodowością. On jakiś w ogóle taki... Z warsztatem. Nieogarnięty trochę. O, jemu się chyba warsztat y, po prostu w momencie, kiedy kończył mu się sukcesy z, nie wiem, tam z Lazio i tudzież on tam w Parmie chyba jeszcze pracował tak nie wiem czy dobrze pamiętam czy nie no ale już potem jakoś się. Znaczy, no to piłc angielskiej, w klubach jakiś też tam pracował. No, ale to, no chyba? No ale to, to, to, to potem? Potem, trener. potem to był nawet nie trenerem już, tylko jakimś tam No Nie będziemy teraz wygrzebywać archeologii. Fena Jorana. Tak, archeologii futbolowej. W każdym razie no, brakuje trenera angielskiego z pomysłem. Zatrudnia się trenerów z zagranicy. No, nie, i w tak... Liverpool. Liverpool jakoś tak, no, zobaczymy co w tym sezonie pokaże. No, ale dalej miały... też jest Szkotem. <laughs> <A> no, faktycznie. <laughs> <gry> Także no, nie, nie ma tych angielskich trenerów, ale to nie jest na, nasz problem gorzej, że nas od Anglii dzieli większa przepaść niż Anglię od Hiszpanii. Mam wrażenie, jeżeli chodzi o futbol, bo my... No myślę, że na pewno. No, także my możemy powalczyć z Anglikami pewnie o remis u siebie, jak dobrze pójdzie, ale o zwycięstwo na Wembley to już myślę, że, że można no, zapomnieć. Taki scenariusz znany nam od dawna. Remis u siebie, porażka na wyjeździe. Na wyjeździe, tylko, że jeszcze oprócz tego trzeba wygrać na przykład jeden mecz z Czarnogórą, a ja przy no, tym... A ja przy tym, jak sobie proste. właśnie tutaj sobie przypomniałem, nawet na Pisałem w komentarzach. Jowanowicz, Boskowicz, Włócinicz, Pejowicz, Joweticz, Dalowicz, Delibasic. To są piłkarze, którzy grają wszyscy w lepszych klubach niż najlepszy polski piłkarz. I oni grają, i oni strzelają bramki. E, mają dobrego, młodego trenera, który pracuje z drużyną. E, w momencie, oh, kiedy z młodym to mnie przesadza, no, no. No, tam Młody młody w sensie takim, <śmiech> młody że <duchem>. pracuje od <śmiech> półtora roku z drużyną i ta drużyna z piątego do drugiego koszyka w międzyczasie zdążyła wskoczyć, wygrywając... Nie je od paru lat dosłownie Dosłownie, przecież. bo tam najlepszy strzelec w reprezentacji to jest chyba Vucinic, który właśnie zmienił klub i przeszedł z Romy do Juventusu. On ma chyba 11 goli strzelonych i to jest najlepszy wynik w historii tej reprezentacji. Także oni, to jest taka drużyna, która nie ma absolutnie nic do stracenia i raz, że świetni technicznie, dwa, że dobrze przygotowani szybkościowo i kondycyjnie w dobrych klubach, a trzy, kompletnie bez kompleksów zawodnicy, mówię o Czarnogórze. No, Ukraina to jest drużyna, jak dla mnie na dzisiaj na poziomie Polski i to może być... No, Ukraina jest do ogrania jak najbardziej. No, no, tak, Ukraina... Szewczenko po pierwsze to już nie ten Szewczenko, a po drugie on i tak zapowiedział, że właściwie tak po euro kończy karierę. On już Szewczenko, Woronii, No to, to są tacy piłkarze, że. No, no że raczej Cóż, już będziemy o nich zapominać, a jakoś nowego pokolenia piłkarzy w nie, na Ukrainie. Nie, no, to tak no, jak i u nas. Kluczowym będzie mecz u, u nas. No i mecz, mecz z, z Czarnogórą. Z Czarnogórą. No, musimy co najmniej jeden mecz wygrać z Czarnogórą. Bo no, to znaczy, tylko nam jakoś, no. jak pamiętam, z tymi drużynami z Bałkanów, to tak z reguły dobrze szło. Y, no. nie, nie było. Ostatnio nie graliśmy ani z Bośnią, ani z Czarnogórą. Z, no z Czarnogórą no tak, Grali, nigdy nie graliśmy. graliśmy z Serbią. No tak, dobrze, dobrze. to źle. Z Chorwacją też to nie jest jakaś taka katastrofa. Jakoś tak jak równy z potrafiliśmy z nimi walczyć, mimo że nazwiska zawsze i Serbowie i Chorwaci od paru lat mają lepsze. Tak, jak zdumienie. mówi znajoma Niemka, jak przyjeżdżam do Polski, to na drogach jest katastrofa. <grym> tak samo i tutaj. Na Mołdawia i San Marino no to myślę, że to jest tak. Sześć punktów na San Marino mamy, ale to tak jak wszyscy. No tak, tutaj no to, to nie, nie sądzę, ci. żeby coś się coś e, Moldawia... wiele... Znaczy właśnie to, to jest jedyny też jeszcze... Chociaż jak przypomnę sobie, to San Marino było, tak? 1-0. Fur Furt tak, tak. ale ale. <laughs> tak, do... tak, ale ostatni mecze ostatni mecz z San Marino no to jest 10-0, 3-0. To są takie lighty zupełne. To San Marino to już... Zatem pamiętajmy, że właśnie te bałkańskie drużyny potrafią często gęstnie często z takimi drużynami stracić punkty. To jest też ich taki... Nie, no nie sądzę, żeby San St. Marino stracili. Nie, no dobrze, słuchaj, I Serbowie i Chorwaci zawsze w tych eliminacjach ostatnio pamiętam, zawsze jakiś taki dziwny wynik z kimś, znaczy, ja... z, tych z tych dziwnych drużyn osiągali. Jakiś remis... No, y... Jak mówił o jak świętej pamięci Kazimierz Górski, najgorzej gra się z, merdasami. z merdasami, tak. no i Po tak, prostu i... Serbowie i jakby... Piłkarze z Bałkanów mają takie podejście trochę lekceważące do przeciwnika, no, który jest mają słabszy tak, to i, i, i pytanie coś na nich odbija. Pytanie jest zasadnicze, kto będzie trenerem reprezentacji Polski w momencie, kiedy przystąpimy do meczów eliminacji Mistrzostw Świata. No To jest tak. kluczowe pytanie, e, i, bo to jest dwa, i, dwa miesiące po euro i to jest tak, i to może być kompletna klęska i kompletnie drużyna w rozsypce budowana od początku. To by było ale... najgorsze rzeczy możliwych. Albo drużyna, albo drużyna no, wiesz, no zbudowana. No no to, no to albo smuda, albo tak, no nie ma, nie ma innego no. rozwiązania. Pytanie jest, wiesz, no wszystko zależy od tego, co zagramy na euro. Jak na euro będzie katastrofa, no to wiadomo. Ale to jest moda i tak nielubiany jest, więc. No, A tak do, się tego, a do, tego, a do tego, więc tego Myślę, że nawet wyjście z grupy może być znaczy, zabawne. Dla mnie, faworytem tej grupy w tej chwili to jest Czarnogóra, a nie Anglia. Yy, to powiem ja uczciwie. Bo jak... Tak, bo Anglicy też potrafią. Czarnogórcy chyba tracą. Anglicy... właśnie z Anglią w eliminacjach do euro? Nie wiem, tego, tego nie, nie wiem. Ale właśnie Anglia potrafi z, z drużynami z Bałkanów. No tak, tak no. mi się wydaje, że teraz w eliminacjach Anglia z Czarnogórą są w grupie i mają po tle samo punktów prowadzą natomiast ja nie popadałbym na pewno w, to, w ton pesymistyczny taki, że o Matko Boska przegrane eliminacje, bo to nie jest taka nie. grupa że mogło być, na pewno mogło być gorzej dużo gorzej mogło być i na pewno tu można powalczyć przynajmniej o to drugie miejsce a jak już są baraże, no to już wtedy wszystko zależy od dwóch meczu to tak jak nasze drużyny w pucharach pokazały że w, cała Polska skazywała Legię na mecz z Turcji na porażkę 2 do 0 i w ogóle po co im tam jadą a oni okazało się, że mimo tego, że w hotelu mieli 45 stopni, mimo tego, na że boisku 40. na boisku prawie 40, że klimatyzacja im w hotelu nie działała. Generalnie nie, byli tak zdenerwowani jeden na drugiego z tego upału, że ze sobą nie gadali. A na boisko wyszli. Okazało się, że ten Liu w szybkości to może nie ma tej, którą miał kiedyś, jak grał we Francji, no ale piłek, jakby piłkarze Legi wykorzystywali jego podania, to mogli 3-0 tam wygrać. Także on w piłkę nie zapomniał jak się gra i może być całkiem ciekawym transferem. No właśnie tak, tak jak patrzyłem na te transfery, znaczy w ogóle na mecze polskich drużyn w Pucharach, to takie transfery niby dziwne właśnie Liuboi czy do Wisły tego Jalinsa, który tam radzi sobie lepiej lub gorzej. Ale przede wszystkim ci piłkarze nie przegrywają meczów szatni, bo jakby jak taki Aliens czy Luboja wyjdą na. Na Gaziantep spora tak, albo na, na, na jak, litek Słowę, czy to, to, to, to nie robi na nich wrażenia. Tak, no, nie no. robi na nich wrażenia, że, że, to, że to ktoś tam, kogo, kogo trzeba się bać, tylko po prostu wychodzą i grają swoje przede wszystkim. A to i, może być ich podstawowy plus tak. dla tej drużyny, znaczy, że mogą dać im wiarę i kopa po prostu tym wszystkim. naszym... I taki spokój. No, no, no, no. Luboja potrafi przyjąć piłkę i nie stracić jej, tylko potrzymać przez chwilę i, i poczekać, aż drużyna się przesunie To jest częste. No. Co nie jest częste, tak. tak I, I mówiliśmy, że te... w reprezentacji Polski nie ma takiej jego piłkarza, jak mówiliśmy o Forlanie w ostatnim hmm. odcinku, że właśnie piłkarz, który przyjmuje, czeka, aż przybiegną skrzydłowi albo ktoś, kto z nim no zabra klepę, same. albo podaje do Radowicza i, i Radowicz wykorzystuje no tak, w sytuację. Tym, w, w tym systemie tego jednego napastnika wysuniętego no to jest podstawa. Jest, szczególnie jak, jak Legia grała, głównie broniąc się, bo tak była to nastawi, całkiem nastawiona. Do, to całkiem tak, dobrze, bardzo to dobrze, ciekawe. Bardzo to dziwo. <laughs> Duży progres no też sezonu. No wiesz, też że Właków to też jest facet, który parę meczów zagrał chyba z lepszymi drużynami no niż Gaziantep w tak, tak, tak, tak. <laughs> tak. limit Limit chyba wyczerpał na, na, ten, na, na, na cały sezon oby. I też na pewno wprowadza spokój i ustawienie tej drużyny. No nie, i, właśnie, i właśnie okazuje się, że kierunek tak zwany turecki, ja to tak na własne potrzeby nazywam, jeżeli chodzi o rozbudowę ligi i transferów, czyli to, co Turcy kiedyś zrobili, sprowadzając piłkarzy typu tak, Amelio. Hadziego, takich lekko wypalonych, lekko takich, lekko którzy gdzieś tam coś pograli na zachodzie, posprowadzali do siebie, wywindowali ligę na całkiem wysoki poziom europejski. To jest jakiś pomysł, i to już lepiej kupować takiego LiuBoje niż zawodników, którzy giną gdzieś kupowani po 400, 500, 600 no niż tysięcy wszystkie euro. Takie poprzednie transfery, na przykład no. z, z, z, zimowe legi, no, no, no, gdzie, gdzie, gdzie nakupowali zawodników. Tak, tak. I nikt już nie pamięta no, tak naprawdę no, o nich no, za bardzo. No bo nie, bo no, są piłkarze no, kupowani to, to... za pół miliona euro, którzy, którzy nie strzelili gola, a byli kupowani do ataków w lidze. Bo było takich już teraz, nie chcę mi się Albo no, nie zagrali meczu, meczu nawet, bo tak. się okazało, że przy bliższym przyjrzeniu to się nie nadają do niczego. No tak, no bo też. też, też nie można przesadzać z tym, żeby kupować zawodników po 30 nie, no, parę lat i budować na nich nie, no, drużynę. Jak już, jak już zawo ale zawodnik, który ma 30 par lat i ma nazwisko, bo powiedzmy, że Liu Boya to jest, to, to jest człowiek, o no, trudno było nie słyszeć w pewnym momencie. Miał taki okres, że. Że co kolejka do 4 goli. E, czy właśnie ten Jalin, który zagrał nie wiem, 10 chyba, czy 15 meczów w reprezentacji Holandii, był na Mistrzostwach Świata, więc no, to, to jest jakiś kierunek, a poza tym według no, mnie czy, ma... czy ten Woskamp, którego akurat zabrakło, Woskamp, tak. w, w, w, nie zagrał całego meczu w Pucharze, a szkoda, bo może gdyby był on zamiast Ćwieląga na boisku od początku, to Śląsk wygrałby 8-0. Piotr, pio, piotr dzisiaj mi nie wpadało Ćwieląg. Tak. Tak, czyli no, zawsze, po każdym meczu no, dzisiaj mi nie wpadało, no. Tak, to jest osobna, ale osobna, osobna kategoria, jeżeli chodzi o pudło, to jest ilość ćwielągów na mecz. To i on rzeczywiście się... No ja nie, aż nie mogłem się po pohamować. Nie, to niewiarygodne. No nie wie to to, to Śląsk ten mecz mógł wygrać 5-0. Tak? Z samych takich naprawdę sytuacji, z, a, a niestety może się okazać, że, że, no że drugi raz się nie uda taki mecz, jakiś głupi 1-0 na wyjeździe. I no będzie... niech stworzą cztery sytuacje i niech strzelą dwie, tak? Tak jak z Dandy. Za to w meczu ligowym, myślę, strzelił dwa gole w jednej akcji. <grym <grym to najpierw to... Woskamp, a później Dias. <grym> tak, bo Dias do, dobił, dobił gola. Dobył gola do bramki, wypadła a Diaz jeszcze poprawił. To w odróżnieniu wypadek. od zawodnika, który poprosił, żeby... Ja będę się stosował do jego prośby. zawodnika, który Rudniew. Do mnie... Rudniew. Tak. Jak ktoś się czuje, żeby tak na niego mówić, to ja mogę na niego mówić Rudniew, nie musi być dla mnie Rudniewsem. Strzelił gola z kolei, którego nie było, ale dzięki temu ma hat -trick no tam był w ogóle piłka, Lech, piłka Lech, nie wpadła. Lech z pięciu goli to mam wrażenie strzelił jednego tak naprawdę bo jeden był samobój, jeden nie wpadł no gol Stylicia to wpadł no tak, poza, poza golem Stylicia, tak, pozostałe to wszystkie takie, to obrońca gdzieś tam coś mu się nie, nie, nie, nie, źle kopnęło nie, nie, nie wiem czy wiecie, ale to tak widziałem wywiad z trenerem Bakero, zapytali się go jaką się czuje przed tym meczem Lecha pierwszym w Lidze, on powiedział, że on jest zupełnie spokojny o wynik i że na pewno ten mecz to, to potoczy się po jego myśli nie wiem czy wiedział o tym, że to jest najlepszy start w historii Lecha w Lidze jak ten klub ma lat 90 będzie miał w przyszłym roku chyba 5-0 tak, no, na wyjeździe na inaugurację nie wygrywa się często więc jeszcze. to prawda. a, Zobacz, jeszcze, ja chciałem a, przy, a przy okazji do... zwolnił trenera z jednej strony dobrze tak, tak, wróż, a z drugiej przeciwy. strony żeby to nie były koty za płoty no nie, bo każdy ostatnie, ostatnie jak właśnie to powiedział? Słyszałem, słyszałem właśnie taką wypowiedź złożoną w zasadzie z samych przysłów <laughs> Nie. Znaczy na, ja na to, na to, natomiast natomiast histeryczna reakcja prasy, która po tym meczu powołała możrzenie do kadry z Mudy Yy, natychmiast. Nie, to, yy, to jest, no właśnie, to jest... właśnie ja, ja a propos chciałem do tego nawiązać, bo, bo wydaje mi się, że tylko ten ja mogę napływ... jedną rzecz, zanim mm -hmm. ja by, chciałem tylko potwierdzić, tylko bo jedną. ja po, pogrzebałem w międzyczasie sobie tutaj w, w źródłach. Nie i, mówię, I to prawda... Jak mówi Baaba, to... grzebałeś w i to, I to prawda jest, co, panie Sfini. redaktorze, miał pan całkowitą rację, że Anglia z Czarnogórą faktycznie jest w jednej grupie. A, no w grupie G, jeszcze jest tam Szwajcaria, Bułgaria i Walia. Tak? I jak im tak. idzie? No prowadzą, eee, mają tyle samo punktu z tego co Anglikom pamięta. i są znakomicie. No no Powstałym, jak zgaduję, gorzej. Eee, eee, tak. eee, Zazwyczaj eee, ta ilość eee, punktów eee, się, eee, się eee, musi zgadzać. Eee, najgorzej idzie Walijczykom. Dlatego byli <grym grym grym> z szóstego koszyka losowa. całe zero punktów. Im z reguły słabo idzie. Nie strzelili żadnej bramki i stracili osiem. No bo no brawo. I piłkarz Wilson nawet im nie pomógł. w nie, tym nie. Zresztą nie, nie wiem, nie czy on chyba nie grywa we prezentacji ostatnio. No chyba nie, odkąd przestał być wzorem cnót wszelkich. No więc ja jakby zamykając klamrą ten wątek Morzżenia i transferów, to ja się cieszę z tego, że może wreszcie dzięki temu, że mamy takich piłkarzy sprowadzanych za granicę, to przestaną się pojawiać tacy polscy piłkarze, co to wejdzie właśnie jak Morzżeń. Strzeli dwa gole albo trzy razy kopnie prosto piłkę i wszyscy z niego robią gwiazdę, powołują go do reprezentacji. I, I już jest. Znaczy, no właśnie tutaj była historyczna reakcja. Może no, nie miał dwie asysty. No była, no właśnie, ale mam, takich będzie teraz mniej, mam wrażenie, bo coraz trudniej będzie. Znaczy, polski piłkarz w tej chwili, jakiś taki krzywokopiący piłkę, już tak łatwo do, do składu porządnej drużyny polskiej się nie złapie. I teraz, no, to jest pytanie, co, co, co ta polska młodzież wymyśli? Czy zrobi to, co turecka, która powoli zaczynała wygryzać te gwiazdy i reprezentacja dzięki temu... No yy, równali w górę. No. Tak, I to czy to... zrobi to co angielska. Może ale... w pewnym momencie był problem, że było za dużo Europejczyków i Anglia płakała, że nie ma kilka no tak tak, tak. no tak, i tak. I nadal oni, nadal mają nadal ten ma, problem, bo, problem. No no właśnie, bo, właśnie, bo jest... wolkoty nie rodzą się codziennie. Tak samo tak samo było przy no tak, reprezentacji tak, tak, Włoch i też był gło głośny krzyk. No tak, bo pamiętamy to... takie czasy. Aż tak krzyczeli, że się... aż mistrzami świata zostali. No, no potem tak. No nie, ale był taki moment, że jak się patrzyło na skład reprezentacji Anglii czy Włoch, no to było tak naprawdę 11 nazwisk yy, hiciorów tak, na każdej pozycji. No w Anglii może poza bramkarzem tam zawsze z tym mieli problemy. Teraz jak się patrzy, no to, to już nie jest tak wesoło. No. Tam się wykopuje jakiś takich piłkarzy dziwnych do, do reprezentacji Anglii z, z tych słabszych klubów, bo w lepszych po prostu nie ma Anglików. A jeżeli środkowym obrońcą jest stoper drużyny, która spada z ekstraklasy, znaczy z, z ekstraklasy Premier premiership, <śmiech> premiership. <śmiech> czyli mówię o stoperze West Hamu, no i tam grają takie wynalazki na niektórych pozycjach. Ale i... nie, nie dlatego, że trener ma dziwne pomysły, no tylko nie, dla... nie bardzo ma wyjście. No bo, tak? no bo on jakby miał kompletować reprezentację z zawodników Arsenalu, y, Chelsea, Manchesteru. No z Arsenalu to najszybciej jeszcze tam kogoś można wyłowić, tak? Bo jest no, Wolcott, no... jest Wilshire. Y... No tak. Y... tak no. Z Manchesteru tam y, no jest, jest, no jest, Lamp, jest jest Lampard w Chelsea, którego można powołać. Tylko mam wrażenie, że też tam Lampard to, to, to, to jest środek pomocy w Anglii, też już trochę jest... Powoli odchodzą do przeszłości. Nie, jest tylko, jest nie, nie, nie, tyl, nie tylko w Anglii, sezenal, bo, jeżeli, bo jeżeli taki... Chelsea bije się tak mocno o, o Modricza, za całkiem przyzwoite pieniądze, to znaczy, że ten Modric dla mnie to jest ta sama pozycja co Lampard. Może on grać obok Lamparda, ale może grać zamiast niego, i to jest bardzo logiczny transfer i bardzo do, mądre posunięcie, moim zdaniem, Chelsea, staranie się właśnie o tego piłkarza, nawet za tak duże pieniądze jak 30 no, milionów. Zwłaszcza, że Lampard już nie jest najmłodszy i on już powoli będzie. No, on już lepszy nie, jest... nie będzie. No, no. Te, tak Gerarda też już Gerardda... prędko nie powołają, bo właśnie się urwał. Tak, no tak, bo że... no, Gerard ma ten problem, no, tak, że on, że, on że teraz po pierwsze tak, na, na starość zdrowotnie, nie? Zresztą zawsze był taki tak, trochę ciężko, de, z tych delikatniejszych. A... A ciężko stworzyć reprezentację kraju z piłkarzy, którzy pochodzą z Francji na przykład. Takich jest... Mod, z modlicia, modlicia też raczej też nie, nie powołać. Do, do, do reprezentacji Anglii. Ale za to dzisiaj odmieniły się... Po... Nie wiem, czy już zmieniamy temat, czy nie, ale chciałem powiedzieć tylko, że właśnie zawodnik Snyder no, dostał wolną rękę, na, jeżeli chodzi jeżeli o... Jeżeli nie zauważyłeś, to my zmieniamy temat cały czas. Tak. Aha. No okrągło. Jesteśmy jak jądro tego, coś... Nie chcę wiedzieć. <śmiech> to czuję. Jesteśmy jak wolny elektron, wolny elektron lubańskiego, który porusza się wokół jądra Bońka. To Buntzel Buntzel był. Buna, spolarek, spolarek, spolarek. Nie, to Buncel był. Buntzel, Buntzel, Buntzel, Buntzel był elektron, który się porusza wokół Koli. Jądra Bońka. No może, ja myślałem, że Smolarek. No to, to my tak no, myśli, ale myśli. No i, Snyder, jego papa, i Snyder dostał wolną rękę, natomiast okazało się, że ponieważ jest kryzys na świecie, o czym się Anglicy też chyba powoli przekonują, to 190 tysięcy funtów tygodniowo, które to chce zarabiać w tej chwili Wesley Snyder w Manchesterze, może być trochę za wysoką kwotą. Do tego Dochodzi kwota transferu, który ma wynieść ponad 30 milionów funtów. No i ciekaw jestem, bo. bo, bo Ale on my tam idealnie pasował. tak. Zwłaszcza i, i, no, że Ferguson mówi już od dłuższego czasu o tym transferze i. i, i no bo tak. Ferguson jest wie, ten. że potrzebuje rozgrywającego. Wie, wie że Skols już raczej nie zagra, bo już się pożegnał. Ja z no już. już mecz pożegnał. Pożegnalny zagrał. Jeszcze nie, no tam chyba. No tak, Znaczy już o punkty już nie zagra. Już ten weekend. Już z i mecz Wandersara będą dwa mecze pożegnalne. Już, już w meczu otarczy dobroczynności w sobotę nie zagrają. No. E, także na no potrzebny jest mu ktoś, kto będzie robił grę. Bo jak się. Bo no ja myślę, Czyli że. W ogóle Ferguson... tam, to ciekawe tak jeszcze, że na chwilę ci przerwę z, tej, z, tej, z tego rzutu młodych piłkarzy został się tylko piłkarz Wilson już właściwie. który Co ciekawe, jako pierwszy wszedł do składu Manchesteru i ostatni wyjdzie. I ostatni wyjdzie <laughs> tak. Jak... No najdłużej. On jako jedyny ma wszystkie mistrzostwa, tyle samo co Ferguson zdobytych z Manchesterem chyba, jeśli dobrze pamiętam. To możliwe. No możliwe. No, bardzo ciekawie wygląda taki piłkarz Cleverly. To I to nie jest ten bramkarz z Vivekiem <grym> <grym> tylko jest taki piłkarz w Manchesterze młody, który tam gdzieś się pałętał po wypożyczeniach. Teraz go obejrzałem w meczu z Barceloną. Był chyba najlepszym piłkarzem Manchesteru United w tym przedziwnym meczu, w którym obie drużyny postanowiły, że są tak zmęczone sezonem przygotowawczym, że nie, nie dają rady grać piłkami, Mimo to mecz się oglądało znacznie lepiej niż naszą ekstraklasę, nawet w tej pierwszej świetnej kolejce. Obejrzałem z pierwszej kolejki, trzy mecze. Da się patrzeć. No, na ja nawet pięć na Meczu Legii nie miałeś szans obejrzeć na przykład. Yy, nawet nie próbowałem, bo nie dało się go nigdzie obejrzeć, oprócz tego, że... No, nie było. nie było, bo opadł atmosferę. właśnie, tak? właśnie wtedy opad, no, że oni no, też się uda do nas no. Natomiast w dziwnych okolicznościach przyrody, bo co prawda byłem akredytowany, ale wyjechałem do Kielc, sobie po obejrzałem w Kielcach mecz Polonii-Warszawa i byłem... Bardzo jed... to skomplikowane. Aha, to ja wam coś pokażę redaktor Kondraciuk to widział, ale tutaj jakie teraz I Wszyscy słuchacze teraz zobaczą teraz słuchacze zobaczą, jakie teraz są wynalazki na stadionie przykonwiktorskim to redaktor Magdziaszu pisze, co trzyma w ręku <głos> <Ekstra> kartę trzyma <głos> <głos> tak jest napisane, i co to jest? <głos> Ekstra karta Michał Jan Zawada i tu jeszcze jest yy, ale opisz yy, jak to wygląda ja nie wiedziałem, że ty jesteś Jasiu jestem Jan Michał no, wygląda to jak bardzo porządna karta kredytowa z, chip, z chipem. Z a jest to a jest, wyrażenie chip. A jest to karta kibica Polonii Warszawa, która jest kartą A można nią płacić też? Można. Jest to karta do tego, żebyś jak idziesz na stadion, nie musiał brać ze sobą portfela. Możesz, na się kupić. możesz sobie kielbaskę kupić. Ale to jest karta kredytowa czy musisz nie, To jest kart, to, jest karta, takimś... to jest karta prepaidowa. Aha. Płacasz sobie tu jakieś pieniądze? Tak. I tak? idziesz sobie z nią na miasto i możesz się iść tam. I ponieważ I jest to karta, karta, karta paypassowa, więc do 50 zł płacisz bez pinu. I więc nawet jak się upijesz, to możesz sobie kolejne piwa, kupować, nie pamiętając, PIN-kody do karty. jest bardzo... niebezpieczne dosyć. Niebezpieczne to z tą kartą. Ale ja, pójść, ja nie piję więc. Pójść na tatara na Legię. I zapłacić ją w barze. <laughs> tak, to rzeczywiście jest ryzykowne zajęcie. Bardzo ładne. bardzo ładna, bardzo bardzo ładniejsza ładna, niż karta Barcelony nawet. Ja tu wietrzę jakiś podstęp z tą kartą. Ale zdjęcie to masz takie ja, piłkarskie. Ja, ja, od razu zastanawiam się, ile na tym zarabia i od w Construction. Nie wiem, natomiast sama karta kosztuje, nieźle, kosztuje bo... nie, nie za dużo, bo 29 zł kosztuje wyrobienie tej karty. To już wiem ile zarabiaj od <grym> 29 zł. <grym> Czyli ja nie, jako dziennikarz akredytowany nie miałem obowiązku wyrabiania sobie tej karty, broń Boże, bo akredytacja jest za darmo na mecze Polonii, natomiast yy, kartę sobie wyrobiłem jako, że jestem kibicem, a nie kupiłem karnetu na sezon, to chciałem jakoś chociaż drużynę wspomóc pomogłem 29 złotami. No dopóki o 2 Construction płaci pensję zawodnikom Polonii Warszawa, no to nie, siłą rzeczy nie, no, teraz nie, no, nie ma innej możliwości wysłala, wspierania tej sport, drużyny. Spory kawał pensji tego płacenia sobie teraz zmniejszyli, bo pozbyli się najdroższego zawodnika swojego. No tak. Pozbyli się, no ale, e, ale... Ja jestem ciekaw, gdzie, gdzie, gdzie piłkarz Smolarek się wyłoni. Na gór, ja myślę, bo... że w jakimś y, Emiratach albo innym y, tego typu kierunku. Myślę, że już tam jest gdzieś? Myślę, że tam. Myślę, że on... Y... nie jakaś w Grecji że... jeszcze jakiś... Nie, myślę, on, on już był bez... w Grecji, już zobaczył, tam, tam, czym tam, to się je. Tam go już chyba ani nie chcą, ani on tam nie chce. E, no ja mam wrażenie, że piłkarz Smolarek już ma tylko te... Emerytura. Pieniążki mu tylko przed oczami się przewijają i już Znaczy Ja go rozumiem, że nie chciał, żeby mu obcinali zarobki, natomiast yy, ja nie widzę, żeby on był teraz zawodnikiem który nagle, jak tu zarabiał 400 tysięcy euro rocznie to kto mu w Polsce? W Polsce nikt mu tyle nie zapłaci Może Zresz, iść na, po... mógłby iść na zachód na zachodzie nikt mu teraz nie zapłaci, bo jest zawodnikiem bez nazwiska na zachodzie już w tej chwili grał w Anglii znaczy, siedział na ławce, w... grał trochę w Hiszpanii, grał trochę w Grecji. No to gdzie on ma... no, w chyba, żeby, w chyba, żeby poszedł grać do drugiej ligi holenderskiej. Chyba, że Van Marwaj gdzieś jest trenerem. Gdzieś tak, to W reprezentacji Holandii. A, no właśnie. Także tam go nie, tam tam nie... nie powołał. Tam, tam też nie chciał <laughs> No i to tak dziwnie wygląda, bo no moim zdaniem to Daleki Wschód, ewentualnie właśnie jakaś Turcja, Izrael albo coś takiego. No sobie Albo bliski, albo ten yy, bliski znaczy, bo ja, ja z tego co wiem, to on oferty w polskiej lidze miał, bo chciała go. I Lechia. I Polonia by e, i Tak, e, no tylko, bytą to ja to nie klasa. Ale Lechia, Lechia chciałam no, tylko oczywiście nie za te pieniądze. No, proponowali mu dużo mniejsze zarobki. No ale Lechia się zaoferował nawet Guti. No, to, że chciał zarabiać tyle, ile kosztuje cała, cała Lechia. drużyna, podejrzewam, tak. 4, 4 do 5 milionów euro za sezon. No. Jest do wzięcia w każdej chwili przez każdą polską drużynę. No tak jak Smolarek, tylko Smolarek 10 razy mniej. A chyba nie jest 10 razy gorszy w tej chwili. I też jest do wzięcia przez każdą polską drużynę i też nieosiągalny. <laughs> tak. Tak, tak. No ale jak patrzyłem na drużynę Polonii Warszawa właśnie grającą z Lechią, to 15 strzałów w meczu Polonia-Warszawa to nawet jak miała Mierzejewskiego i Smolarka w kadrze i sobie i Sobiecha to nie oddawała tak? fakt, że tutaj był jeden słupek przez Szultesa trafiony jeden poprzeczka przez jodłowca Wszedł w w 77 minucie, dorzucił piłkę do najlepszego na boisku Bruno, który postanowił biegać, nie wiedzieć czemu. To, to, zasuwał, się, to się przydaje. Zasuwał przy gra, strasznie. Przy graniu w piłkę, w, w bardzo, ale, tak. ale, rzeczywiście, ale rzeczywiście ten yy, jesz kupiony razem z połową górnika do Polonii Warszawa, tak, ten albo kupuje całych Ruchorzów Wojciechowski, a jak nie <grym> groklin, to, pół, groklin to Groklin kiedyś kupił też cały, cały też tak. a, potem, a teraz trzeci klub bo wykupił półgornika no i ten Jesz, bardzo przyzwoity piłkarz i bardzo się ładnie wkomponował w drużynę Polonii, no i bardzo fajnie rzeczywiście grał i Szultes nie najgorzej, no i Bruno świetnie Także wy, wy, zwycięstwo zasłużone. No i mi się bardzo podobała korona Kielce, chciałem jeszcze powiedzieć. Mimo wszystko, że trener Ojżyński okazuje się, że z trenerem Szczęsnym yy, po, pokazać, znaczy, chociaż ja nie wiem, czego trener Szczęsny ma uczyć bramkarza Małkowskiego, który ma 33 lata. Może <słboy> fotografii. <słboy> <słboy> <słboy> <słboy> <słboy> Ale widać było, że Małkowski jak to na przykład nie wiem, w meczu z Polonią w lundzie rewanżowej poprzedniego sezonu postanowił sobie wrzucić piłkę do bramki, to teraz już piłek do bramki nie wrzuca, a nawet w tej 93. wyjął sytuację, której pewnie jeszcze rok temu by nie wyjął, bo puszczał takie, takie strzały jak ten Niedzielana. No i zwycięstwo, no, ja mówię wam, Krakowia jeszcze pourywa punkty na swoim stadionie dużo, dużo mocniejszym niż Korona, więc te trzy punkty dla Korony... Nie, mnie, e... się, mnie się Krakowie zaczyna jawić powoli, jak swego czasu Wisła Płocka. O, wyjąłeś mi to, że tak powiem, nie wiem. No, by jak to jest, że tam ściąga się piłkarzy teoretycznie z nazwiskami i oni tam zapominają, jak się gra w piłkę nagle. No, Krakowia może mieć dowolne nazwiska i będą zawsze walczyć o, o utrzymanie się, się w lidze. Tak, tak coś czuję. No, w odróżnieniu od Wisły, która co prawda swój mecz zremisowała też w doliczonym czasie strzelając bramkę. To w ogóle była kolejka e, Ale tam Wisła jest, jest, wyraźnie sobie ten mecz tak, mam wrażenie od... trochę tak, odpuściła, tak, tak. mając w perspektywie ten rewan z Litexem, bo wiadomo, że prezes tupiał chwilowo jeszcze gorszą pozycję w lidze sobie bo hmm, obraż... jakoś tam może, może przeżyć. I jak pokazuje zeszły, zeszły sezon, to każda pozycja jest w zasadzie do nadrobienia. <grym> tak, tak, W Polsce liczę <grym> zdecydowanie. No to, a jak się przegra z liteksem, to już nadrobić tego w ten pucharach ten nie, nie ma nie, gdzie. Nie, nie będzie jak. E, tak. A jak popatrzyłem, jak popatrzyłem na potencjalnych przeciwników, e, tak jak Zawisła ta jest rozstawiona, to nie będziemy tam mieli Tottenhamów, nie będziemy tam mieli Arsenali, nie będziemy tam mieli drużyn z Hiszpanii, tylko tam są drużyny z wyjątkiem, czy najmocniejszy chyba przeciwnik moim zdaniem to jest Glasgow Rangers, na który można trafić, i drużyna z Kopenhagi w FC Kopenhaga. Mhm. A reszta to są drużyny absolutnie w zasięgu, w tej kolejnej rundzie, zasięgu Wisły w tej chwili. Z taką grą. Jaką taką Wisła, grą, takimi nazwiskami, Z takimi tak. nazwiskami, tym zacięciem, tym pomysłem Maskanta i tą kadrą, którą przede wszystkim znaczy, no, w tej chwili chcesz Wisła ma. Jeżeli chce się myśleć o Lidze Mistrzów, to muszą być w zasięgu. No, no, nie, nie ma innego wyjścia. Znaczy, no, wiesz, no. Przez zmianę przepisów też, bo gdyby... No tak, bo tak, jeszcze, bo pomogło, jeszcze, tak. jeszcze parę lat temu trafialiby z rozdzielnika... No, na to no, na, na rozkładzie. Tak, tak. Znaczy ja pamiętam, że, że oni byli zadowoleni, bo to tak czy inaczej uzyskiwali spore pieniądze z transmisji, a trafali no, ale na jakiś gruziński i, i i ani transmisji, ani Ligi Mistrzów. No. Tak, hmm. tak. Znaczy, no wiadomo, no, przejście Liteksu daje już pewne, pewną grupę w Lidze Europejskiej, czyli jakieś takie, no, już, jest minimum, już są puchary. Minimum, już już jest, są już puchary, tak. jest sporo meczów, bo, bo jest grupa, więc są jakieś realne pieniądze. A wynik, a wynik pierwszego spotkania, dobre... musimy się, nie jest zły. No tak, tak. No, zdecydowanie... Co, co prawda ci Bułgarzy, to oni sobie podobno odpuścili super puchary specjalnie po to, żeby się przygotowywać na Wisłę. Tak, ale, mój, mój ale... widziałem, o... widziałem ostatnią wypowiedź e, cytowaną mojego jednego z moich ulubionych piłkarzy bułgarskich sprzed lat niejakiego Nasko Sirakowa, który z takim wielkim, wielkim kolczykiem w uchu potrafił wyjść na boisko. Jak jeszcze to było dozwolone. Miał takie złote, złote dyndałki dwa przy uszach. Większość od moich? Twoich ich to nie widać. Przy tym, że on po prostu okay. No, no tak. okay. to, Irakow, to była moda tak. lat 80. -tych. Tak, tak. No, ale to jest ta drużyna yy, yy, wielkie no, złote koła. Tak, gdzie Bułgaria doszła do półfinału, tak? Prawdzie przegrała, przegrała ten półfinał i meczu trzecie miejsce już. Oddała alkoholem. Jak, jak, tak, tak, tak. Tri Trifolio już na himnach się przewracał. No, ale to była drużyna ze Stoiczkowem, z Leczkowem, taka. No, najlepsza no. chyba bułgarska drużyna ba ostatnich lat. No tak, właśnie, właśnie Sirakow, Kostalinow, Bałakow. No, to... no i Penew obecny trener Liteksu. Liteksu. Liteksu tak. no, tam było paru piłkarzy. Na przykład... No On powiedział, że jak patrzył na ten pierwszy mecz i na wynik, to, to nie ma takiej możliwości w ogóle, żeby, żeby Litex w jakikolwiek odrobił. sposób odrobił, odrobił straty. Szczególnie, że Litex był dużo gorszą drużyną w, w tym meczu po prostu. No to nie, nie jest tak, że fendem Wisła strzeliła dwa gole i jej się udała zwy, zwyciężyć. Nie, oni no na... mieli pod kontrolą mecz, Całe tak, mam wrażenie. Tak, tak. Nie, nie było tam żadnego momentu, kiedy jakaś tam panika by się wdała w grę du, no. naprawdę duży spokój i takie pewne zwycięstwo. No Śląsk to już mówiliśmy, że sobie strzelił w stopę natomiast tak, tak. obejrzałem potem kolejny mecz ligowy i powiew świeżości walił drzwiami i oknami pod Beskidzie Bielsko-Biała <głosy> po prostu wreszcie jakieś drużyna nie, że tam po raz <głosy> kolejny że nie, że taka <głosy> co spada i wraca jak uks z, jak z piosenki Manamu, tam. E, jak to jest? Panowanie i spadanie, ta. Ta. Nie, pod Beskidzie po raz pierwszy w historii. Ja, wiem, ja dobrze kojarzę, ale to pod Beskidzie to chyba ma stadion na 5000 osób. Kura, tak? stadion, stadion nie istnieje praktycznie. Nie, sta ja wygląda... Nawet stadionem nie nazwał. Dostawki są do boiska, <laughs> <wojska, laughs> tak, tak jest zrobione, no ale tak. Ja powiem szczerze, ja tylko bo, bo, bo od tego sezonu jeden mecz w kolejce, ten właśnie poniedziałkowy, pokazuje Eurosport, pokazuje, Eurosport. A, do te, a do tego pokazuje go w tym samym czasie Kanal. Plus. Tak, no ale ważne jest to, że Eurosport pokazuje i to idzie podobno na 12 krajów. Tak. E, ja wiem, że może pff, no, Montawia, tu, tu, tu my nie tłumy nie walą na oglądanie tego, no, ale Natomiast może ktoś tam pstrykając kanały to złapie i pomyślałem, że tak dobrze by było takim prostym kluczem podejść do tych transmisji poniedziałkowych, czyli transmitować mecze, gdzie jest ładny stadion. Na przykład. Na przykład. A wybranie na pierwszy mecz, mecz w, w Bielsku Białej no to jak ktoś to nawet. To czy przy, pokazuje anegdotykę? Tak. Znaczy, jeżeli ktoś włączył mecz w minucie 81 na przykład przy stanie 2-0, kiedy Podbeskidzie przegrywało ale z Jagiellonią. Szybko go przełączył, bo to wyglądało jak lepszy sparing. Piłka wyglądało. stała w kałużach już wtedy, bo było oberwanie chmury, ale jeżeli doczekał do pierwszego gola dla Podbeskidzia i zobaczył końcówkę, to jest zachwycony polską ekstraklasą, <śmiech> dlatego, że te ostatnie parę minut to była rewelacja, bo Podbeskidzie nie dość, że wyrównało, to jeszcze mogło strzelić zwycięską bramkę w doliczonym czasie, gdzie Skerla, bodajże wybił piłkę w ślizgiem z linii bramkowej. No Frankowski goni Lubańskiego, strzelił dwa gole z czego drugi to nawet jakby usiadł na piłce i postanowił się na niej doturlać do, do, do linii to i tak by gola strzelił byli tacy co i w takich sytuacjach nie dawali rady wiemy, więc... pamiętamy niestety <laughs> albo czasami niestety czasami <laughs> dla drużyny przeciwnej też nie, nie wykorzystywali sytuacji no ale po Debeskidzie bardzo fajnie bardzo mi się przyjemnie oglądało Yy, z, drużynę, której kompletnie nie znam yy, tak, jed, a, jeden Marek Sokołowski co go kojarzy tak, z ja nawet tak, tak z nazwisk to tam nie, nie ma żadnych takich... No to są ludzie, yy, którzy wywalczyli awans tak, w większości roz, z drugiej właściwie drużynę, więc, do... No, pod do tej pory było znane z tego, że eksportowało piłkarzy tak? bo wielu piłkarzy takich porządnych ligowych oni... Z podbeskidzia, właśnie. Ale z... może właśnie zaczyna przychodzić ten normalny czas, kiedy najlepsze drużyny, te najbardziej bogate zespoły kupują piłkarze z zagranicy, a te słabsze, bo właśnie jak podbeskidzie Oby. Korona. Zaczynają. Pracować z, pracować z młodzieżą. Z młodzieżą. Nawet, I, nawet lech ma taki pomysł przecież, żeby. I, żeby... i, i, i że jednak zacznie się promować. No lech to dokupił no, tak, jednego na piłkarza? Tak, funkcjonuje. No, wiadomo, że one, one, one, one będą walczyć o środek tabeli jakieś tam takie rzeczy, ale w ten sposób będą zarabiać i promować nowych tak, piłkarzy. Tak, no. a lech dokupił jednego piłkarza, a reszta gra. No, może no, żeby... reszta jest taki pomysł, żeby właśnie wyciągnąć tych młodych. No, może wreszcie jest, z, zacznie się to tak dziać i wtedy będziemy mieli ten narybek ewentualnie reprezentacyjny w przyszłości. Hmm, no, tak, że... Także ja bym jeszcze z możdzeniem uważał do reprezentacji. No ale możdzeń, dryga. Z... Nie, pogra, kamil, cały kamiski, no nie tak. pogra cały sezon na takim poziomie, no i, i, albo pół. Chociaż nawet. Z pół. No. No, no. Ja natomiast cały czas, znaczy teraz wiem, że Kaźmierczak, Kaźmierczak jest kontuzjowany, natomiast nadal nie rozumiem, dlaczego on nie dostanie nigdy szansy do powołania do reprezentacji. No, Powiedz wam, że dlatego, dlaczego nie dostanie małeckim. No, no bo, bo go smuda jak, w jakiś sposób nie lubi. No. Mm. No, smuda jak kogoś nie lubi, to go nie będzie powoływał. I, i jakby koniec kropka. Póki mm. Jest trenerem, to Także... to nic się nie zmienia. No i mecz, prawo. Następny mecz, e, następny mecz w Eurosporcie będzie z skierc. O, czyli chciałeś ładny stadion, to będzie. To tak. no, ciekawe, bo na Eurosporcie. Nie jest masz tylko Cinu. Na, na, na, na Eurosporcie było teraz tak, że leciał na Eurosporcie mecz Jagielloni z Podbeskidziem, a na kanal plus leciał mecz Jagielloni z Beskidziem no, ale to... A na Eurosporcie 2 leciał Tour de Poloń. Nie, na a... Eurosporcie 2 był chyba mecz, akurat. No, na który, tak. A na drugim mhm. Eurosporcie leciał Tour de Poloń, który też szedł na całą Europę. I w TVP Sport też leciał Turde Polon, czyli na cztery Jesteśmy kanały, jakie mam. Na, na cztery no. kanały, jakie mam sportowe w domu, na dwóch wszędzie leciało. Była wszędzie, wszędzie była Polska. Jakbyś miał cztery telewizory, to dopiero byś mógł sobie poustawiać to wszędzie Polska Dziękuję Ci za dobre życzenia <śmiech> <śmiech> Znaczy generalnie teraz będzie tak, że żaden mecz, znaczy bo Kanal Plus pokazuje wszystkie, osiem meczów na żywo, więc jakby gdziekolwiek mecz nie będzie. Kanal plus stworzył dodatkowy kanał, Kanal plus weekend w ogóle który działa tylko w weekend i też można na nim pokazywać futbol. Hmm. Czyli mają kanal, plus sport, kanal no, sportowy. jesteśmy takim tygodnikiem co weekendy wychodzi z programem telewizyjnym. <grym <grym <grym trochę podcast, tak. No, no, że... Subiektywny podcast. Maga Nie no, bo program, program telewizyjny. Program trochę subiektywny się program w prawach, w prawach telewizyjnych. No i, tego Polsat, i Polsat pokazuje, no, i Polsat pokazuje Ligę. Trz, trzy albo cztery mecze, tak? Jest, e jest, jest. No i mecz, mecz otwarcia ten EUKS-u z Lechem w sumie na Rozwarcia na tych wszystkich kanałach obejrzało chyba 180 tysięcy ludzi. To jest, to jest już wyzysk wyzysk dobry wynik przyzwoity. Mhm. Czyli mhm. jakieś... Nie wszystko Dwa, me... się... <grym> Dwa mecze w Hiszpanii. Na żywo. Dobrze <grym> <Na grym> <Na żywo. grym> <że> mówię, nieźle mówię. Więcej, nie <grym> mówi. więcej. 360. Podzielimy 360, 360. No sobie na pół, nie wiem czemu. No ale to jest... Jak jest mecz na Bernabeu, mecz na Camp Nou, to już jest 170 tysięcy, ale na trybunach. Z no, tymi sponsorami jak ja przeczytałem zdanie takie że na, y, y, że na Pepsi Arenie Legia zagra w T-Mobile Ekstraklasie klasie, to tak się no poczułem to... jak I nie zagrałem. no to no, mniej się przychodzi złote czasy znak znak czasów no, znak czasów się tego no. tak tak no nie nadal je tak wszystko nie wszystko tak, nie jest tak że Bank Częstochowa tak, właśnie, Jurańska, że nawet drużyny się, się przez trzy <laughs> no do dzisiaj kibice drużyn y, innych warszawskich wypominają Poloni, że zdobyła mistrzostwo jako hop Polonia a nie tam Polonia, Warszawa. No, no, co, byłam, co, była, ale deuleg ja też była. Tak. W tym samym czasie. A propos, I nie a propos, wygrywała mi się A propos takich zmian, powiem małą dykteryjkę wam. Byłem, byłem ostatnio w jednym centrum handlowym i tam siedzia, siedziały takie panie w byłej, takim byłym stanowisku obsługi sieci ERA, co już nie jest ERA, tylko T-Mobile. Tak, i tak wchodzili klienci, jeden tak wszedł i mówi ale wam na różowo zrobili. Było niebieska, jest różowa. Trochę tak. Trochę a pani tak. mówi: Ja nie mam na to wpływu. Biedni ci ludzie. No, Natomiast muszę powiedzieć, jeśli o transmisja Ekstraklasy klasy, to jest straszna jest porażka z tym, że ktoś tą nową grafikę wymyślił. Ja nie, ja nie wiem kto, kto i dlaczego. Jakiś grafik pewnie. Po złości. Ale no, katastrofa. No, po prostu przeżyłem to, że, że nie, nie da się zobaczyć, jaki jest wynik meczu na belce. No, jest tak mała. O kanał A, tak, nie, ta tak, tak. grafika jest wszędzie. To, to Aha, bo to jest grafika jest wspólna, wszystko. bo to chyba Ekstraklasa po prostu sobie zmieniła. Myślałem, BZP że mówisz, ma nowe loga, początku, wszystko, tym tym, Ale to jest dramat. To jest dramat. Po prostu wszystko jest tak małe i tak niewyraźne, że nie ma szans. No to, A ja to... na przykład jako człowiek, który ma kłopot ze wzrokiem. Kłopot ale nie trzeba mieć kłopot ze wzrokiem, bo, bo generalnie ono jest, no jest za mała. No. Mam mały ekran. Na dużym jest, no wiesz, na, jak masz duży ekran, na przykład ja byłem w knajpie, gdzie był duży ekran, ale wtedy siedzę daleko od tego ekranu i nadal to jest za małe. Po prostu nie widać no. No nie ma szans. No to nie dlatego brak, trzeba to chodzić na stadion, tam jest duży zegar By, i widać wynik. Wybitnie dybit, zrobił to ktoś, kto może jest grafikiem, ale nigdy nie robił tego na telewizji. nie oglądał no. meczów w telewizji. No to bywa. Mam nadzieję, że, że się ogarną do następnej kolejki i te wszystkie belki wystarczy po prostu powiększyć, tak? Albo mm -hmm. na, na wielkiej belce głównie dać duże litery, a nie tło. Belki powiększyć, powiększyć tak, żeby nie widać było boiska. Bo po co to boiska? Albo no, przecież bo Ciekawe, części. to nie dzieje. Tak, tak. A, bo tak też bywało. Bo tak bywało. też bywało, że... Nie. że... Do, od razu mi się przypomniałem Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, które właśnie w owych Stanach oglądałem. Tam było na przykład tak, że w czasie jakiejś porywającej e, akcji dolną... E, dolną Jedną trzecią do ekranu przejeżdżał pociąg, pociąg. <śla> z reklamą. Tak, tak. Trofie, to nie to lubię. Na, na, na NBA czasami taki sterowiec przelatuje z reklamą. No i na przykład piłkarz sobie biegnie z piłką i to po... nie go pociąg, pociąg przeje. <grym> <grym> taka fo, taka folklor, w Ameryce Południowej taki folklor, też taki no. folklor jest. To no, też tak potrafią pokazać. We Włoszech kiedyś oglądałem transmisję robioną w jakiejś telewizji, także piłka nie opuszczała. W momencie, kiedy miała opuścić ekran telewizora, w sensie też była wykopywana, to w tym momencie odbijała się u góry kilka razy pod, pod, pod, sufitem, pod, telewizora, pod tak? sufitem telewizora i spadała później w tym miejscu, w którym już spadała rzeczywiście. Taka narysowana. Tak, taka, znaczy taka wygenerowana komputerowo. Mm, taka. Sprytnie. W sensie nie było tak, że jak bramkarz wykopuje piłkę w powietrze, to nie ma jej w kadrze, tylko piłka zawsze jest w kadrze. Jest wielokrotnie, odbija się od górnej części ekranu, po czym spada tam, gdzie spada rzeczywiście. Była to jedna z bardziej irytujących rzeczy, jakie w życiu <śmiech> widziałem. <śmiech> jeszcze, jeszcze, jeszcze kiedyś, <śmiech> tam widziałem nie pamiętam gdzie, ale też pomysł właśnie przy wykopywaniu bramkarza, często to jest taka piłka bardzo wysoka, że pokazywano ją tak, jak pokazuje się golfa. Czyli była kamera, która szła tylko i wyłącznie za piłką, o, więc nie miałeś dopiero... pojęcia gdzie ona leci, gdzie jest piłkę, Tak w golfie i nagle po prostu w momencie, w którym Spadało. ona spadała wiesz, wiesz, wiesz, wiesz, na której, i znowu było wejście na szeroki plan. Świetny efekt. A powiem, że Audi Cup na przykład nie wiem czy wszyscy oglądali tam grały drużyny internacjonalne Porto Alegre, Bayern, Monachium, Milanu i Barcelony i to był bardzo fajnie zrealizowany jeżeli chodzi o o pokazywanie z kamery tej takiej na, na drucie. Niemiecka fantazja, bawarska finegia. Szcz Szczególnie, że tam rzutów karnych było od cholery, bo na cztery mecze trzy kończyły się rzutami karnymi. I znowu Brazylijczycy. Brazylijanie. Brazylijczycy tym razem grający w Milanie. Postanowili nie wykorzystać żadnego rzutu karnego. <grych> <grych> Także wchodzi to, w, krew. w krew. Tak. No tych turniejów teraz sporo, bo też Różnych, się Emirates Cup na przykład. Dublin, Dublin yy... Emirates Cup wygrała drużyna yy New York Red Bulls. Z Thierry, Maurini, z Thierry Maurini, Który został i... przywitany Takimi brawami, jakich nie dostał chyba żaden piłkarz Arsenalu od bardzo dawna, jak wyprowadzał tak, drużynę na boisko. Tak, ale tak, z nie go Transparentami, w z transparentami Welcome Home, czy, czy e, tak. Tak, no, zasłużył sobie w końcu. Nadal jest najlepszym strzelcem tej tak. drużyny i jeszcze długo będzie. I żeby Walcott miał grać do 52 roku życia, to raczej 200 goli dla Arsenalu no, nie, nie strzeli. strzeli no. Był też turniej w, w, w Dublinie. No, a tam po Stanach drużyna... Tam tyle City. ciekawie, że Manchester City ograł Intermediolan 3 do 0 w finale. Po Stanach tak, no Barcelona grała z Barcelona Manchesterem i Manchester były i Chelsea, Chelsea, to była w Azji chyba. Chelsea no. była w Azji, grała z, z wieloma dziwnymi tak, zespołami. Kimś, tak. Bodajże w, w Malezji mieli pod rząd tak, Manchester United, Arsenal, Chelsea i Liverpool w dwa tygodnie. Tak. i grali z malezyjską drużyną narodową, znaczy to była reprezentacją taka, Ligi. Tak, tak, Malezja All-Star, sta, tak, Island All-Star też tak, była tak, jakaś taka ale, grali, ale w dwa tygodnie mieli zapełniony stadion, bo przyjechały im cztery takie zespoły z Anglii. No, w większości stadiony były jednak wypełnione kibicami z co prawda, ale jednak w koszulkach drużyny angielskich. <laughs> No, bo oni tam najbardziej... no i trzeba powiedzieć, że na przykład chyba Manchester w Stanach to nie miał litości dla tych wszystkich drużyny. Nie, tam nie. tam okru... 7, 0, okrutnie ich lali. 7-0 z Seattle sanders chyba 8 nawet było A z kimś 8 też wygrali. Nie no strasznie, no jedyny mecz, w którym nie wygrali tak wysoko to była Barcelona, gdzie wygrali dwa Nie, mówię z amerykańskimi no, tak, Nawet MLS All-Star chyba czwórki. Tak, tam tak, tak. Real też był tam co prawda, ale gorzej im poszło, bo oni 2-1 tam wygrali. A ma odejść? No, nie, nie dziwię się i powiem więcej. Jeżeli Kaka, Modric i Lampart mają być przyszłością środka pora Chelsea, to jestem bardzo ciekaw, jak ta drużyna będzie grała. Nie, no to z tego trójkąta, no to wiadomo, że Modric i Lampart prezentują pewien poziom No po Kaka tu, to po, musi poniżej musi. Kaka, Kaka musi, musi się, pograć z nowym zespołem. Musi się musi na nowo urodzić. Musi, no. Tak, jako piłkarz musi się na nowo urodzić. Tak, no. Kuna Guerrero bo... Kun przechodzi. Barcelona ma pewien swoisty problem, a szczególnie jej kibice, bo w głosowaniach pod tytułem po co, nam, po co nam Fabregas, skoro mamy Thiago, który w czterech meczach przedsezonowych strzelił cztery gole, połowa Katalonii twierdzi, że potrzebny połowa, że nie, niepotrzebny i teraz się tak układa dokładnie po połowie, 51 do 49 w maksymalnym momencie wychylenia wskazówki. Także Fabregas dopłaca do swojego przejścia 5 milionów z własnej kieszeni, żeby przejść do Barcelony. Pewnie przejdzie, ale pytanie po co jak się teraz patrzy na to co grają juniorzy, którzy grali w reprezentacjach różnych. Ja myślę, że takie pytanie, po co w przypadku Fabregasa nie jest do końca uzasadnione. No. znaczy Ja też uważam, że i w przypadku Barcelony nie jest do końca uzasadnione, dlatego, że jeżeli drużyna ma rozegrać w sezonie, tak jak, tak jak mówiliśmy, klubowe mistrzostwa świata, ligę i ligę mistrzów i przy okazji zwolnić, w domyśle pokonać Real Madryt ze dwa razy w lidze, żeby zwolnić Mourinho i pokazać, kto tu naprawdę rządzi, to miejsce na boisku, na boisku znajdzie się i dla Tiago, i dla Iniesty, i dla Xaviego, i dla Poza tym, no, i Fabregasa siedzieć na ławce, jeden czy drugi, no tak naprawdę to jest, to jest tak, że w momencie, w którym na przykład drużynie coś nie idzie i trzeba kogoś zmienić, bo każdy może mieć słabszy dzień. No to jest nieoceniona po prostu wartość. Oczywiście. No to jest... Szczególnie, że Fabregas to jest pomocnik taki, który w sezonie w Anglii strzela 16 goli. I, nie I stas, to też... I nie z, z, nie, nie zawsze, razem nie strzelają tylu bramek. Też nie zawsze grając w pierwszym składzie, bo on w arsenalu tak. też często jednak wchodzi z ławki. Albo i... był kontuzjowany, Albo był a mimo to zakończył tak. sezon jako jeden z najlepszych strzelców drużyny. Także to jest piłkarz nieoceniony. Także poza, tym, tutaj poza tym poza tym taka dyskusja, z dyskusja czy, czy, czy jest pamięć, potrzebny tak, czy no. nie Zatem no tak właśnie potwierdzam że on on jakby jakieś takie swoje nie wiem no wygrać chce wygrać wreszcie coś oprócz no, mistrzostwa chcę, świata chce zagrać w Barcelonie poza tym podejście no, z kolegami ja myślę że tak, tak że, to, że, że to też jest, jest tak, tak że to ma was... Samych, samych kumpli, dwa, że, że no najwyższy czas na, no, na osiągnięcie nie, tego. Ma, też. Ma paru kumpli, paru to ma, to dlatego, Bo gdyby nie miał kumpli i nie szanował kibiców, to zachowałby się dużo gorzej i już dawno byłby w Barcelonie. Po prostu by zastrajkował i poszedłby sobie, tak bo nikt by go nie trzymał za takie pieniądze propos, na ławce. A propos Mourinho, nie wiem czy widzieliście niedawną wypowiedź Jurka Dudka, hmm. któremu mam wrażenie już zupełnie się w głowie trochę poprzewracało. No co i co Jurek Dudek e, oficjalnie powiedział, że zawiesza swoją karierę. No, a że jak Mourinho zawiesza. zadzwoni, to on... tak. To znaczy to, że Mourinho, ale najbardziej mnie rozbawiło to, że miał kilka ofert z różnych klubów, ale nie chciał ich przyjmować, ponieważ w ciągu ostatnich lat przyzwyczaił się do grania o najwyższe cele i nie chce w jakimś, w jakimś średnim klubie wylądować, który będzie grał okay. o nic właściwie. No i ale to już... Jorkowi się już chyba po prostu nie chce. Trochę się... no. tak. nie powiedział, że za zawiesza, ponieważ yy, gdyby odezwał się Mourinho, to on jest gotów wrócić i pomóc Realowi. No, nie wiem, chyba niech zacznie po... grać <laughs> tego golfa jednak. Bo... <laughs> no chyba tak. Albo golfem. To... W czym on może pomóc teraz Realowi, N nie wiem. No nie wiem, ewentualnie jak, nie wiem, trzech bramkarzy nagle wszyscy połamią nogi, tak? Tak jak Lehmann wrócił do tak. Arsenalu, no ale zagrał jeden mecz, więc cóż to jest za... za I nie za zdobył powrót. żadnego trofeum, broń nie. Boże. Natomiast... Y no ale się... może na przykład Dudek będzie miał szczęście i to... Wszyscy połamią nogi i to, Ligi Jeden Ligi Ligi i to będzie akurat którym... finał Ligi Mistrzów. <grym> i, on wtedy znowu I znowu obroni karne. Z znowu obroni karne i znowu zrobi tak. I Wszystko jest możliwe. Wszystko. Tak, to jest futbol. Natomiast chciałem <grym> powiedzieć, że bo tak, oglądam teraz, jest taki dosyć mocno sezon ogórkowy, jeżeli chodzi o futbol. I nawet doprowadziłem się do takiego stanu, że obejrzałem Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 17 w piłce nożnej, mecz Islandia-Hiszpania. No, rozumiem już teraz, to tak jak mawiał wnuczek Ted Mayera, piersi są fajne, tylko że strasznie postarzają dziewczyny. No, generalnie dziewczyny miały chyba za duże stroje. Bramkarka Islandii, kompletna masakra, myślę, że lepiej byłoby ręcznik powiesić, bo ona sama sobie trzy gole wrzuciła. Biedna dziewczyna, taka no, biedna no. A jak już jesteśmy przy piłce młodzieżowej to Hiszpanie wygrali Mistrzostwa Świata do lat 19 I, i do 17 Hiszpanie, ja. Hiszpanie wygrywają do lat... wszystkie tak. Mistrzostwa lat... Świata do i lat... Natomiast ostatnie. warto zapamiętać dwa nazwiska na pewno z tego turnieju do lat 19 Jeden to jest Gerard Delofo, Nazwisko francuskie, aczkolwiek katalończyk wychowany w Barcelony, niesamowity piłkarz a drugi zawodnik to Morata, napastnik Realu Madryt, któremu ja w tej chwili na miejscu Mourinho, tylko że Mourinho to jest taki trener, że on nie umie, bo ja nie pamiętam piłkarza, wychowanka klubu, którego on by w którymkolwiek klubie, w którym pracował, wypromował i wprowadził do pierwszego zespołu. To jest, zawod to jest trener, który bierze zawodników, wyciska jak cytrynę, najlepiej doświadczonych, takich, którzy zapewnią mu sukces, a później ich odstawia na bok. Więc ten Morata, obawiam się że nie zagra. A to jest zawodnik o potencjale Raula czy Morientesa bez dwóch zdań. Świetny napastnik. No ten Gerard de Lofo to jest skrzydłowy XXI wieku i to tak jak patrzyło się na Messiego, jak miał 16-17 lat, to ten Gerard de Lofo potrafi sam mecze wygrywać. Niesamowity piłkarz, także to warto. Biorąc pod uwagę, że ten Gerard de Lofo ma lat 17, a grał w reprezentacji do lat 19 i był najlepszym piłkarzem tej drużyny, no to to warto, wa, warto na niego będzie zwrócić uwagę. Dzisiaj od razu po odebraniu złotego medalu za Mistrzostwo Europy poleciał na zgrupowanie, został powołany do pierwszego zespołu Barcelony na kolejne mecze w Stanach Zjednoczonych. Szcziwa z Guadalajara pojutrze pewnie nie zagra, ale już w następnym meczu pewnie tak. Dostanie parę minut. Także, A w międzyczasie jeszcze dziewczyny do lat 17, Hiszpanki wygrały Mistrzostwo Europy. Także Hiszpanie teraz grają jeszcze w Mistrzostwach Świata do lat 20 w Kolumbii. Tutaj jak obejrzałem ich mecze to obawiam się, że nie wygrają i to będzie jedyny niewygrany turniej w tym roku przez drużynę juniorską Hiszpanii. Bo no dominacja po prostu jest okrutna. Okrutna. okrutna. okrutna. Dominacja to jest, jest, to, to jest Hiszpania i reszta świata gdzieś tam w ogóle trzy ligi niżej jest. To ciekawe będzie, bardzo, ciekawe bardzo, to bardzo, będzie za rok. Bardzo długo się Hiszpanie dobijali takiego miejsca, bo nie zawsze, no, słynne powiedzenie gramy, tak, tak, gramy ale, pięknie jak zawsze. Nie, tak, odwrotnie. ale o, o ile oni wygrywali juniorskie turnieje, to nie potrafili tego przełożyć później na drużynę, na, na drużynę seniorską. Tak. A w tej chwili nie dość, że drużyna seniorska jest nie do pokonania jest najlepsza na świecie, to, to wszystkie na, napływ, drużyny... Napływ z dołu jest jest ciągły i prawdopodobnie zapewni tej drużynie napływ świeżej krwi przez najbliższe kilkanaście lat. To no to może... Nie pamiętam kto to powiedział, któryś z trenerów albo byłych piłkarzy, że jak Hiszpanie zaczną wygrywać to już długo, długo nie przestaną. Tak będzie, bo jak ja popatrzyłem tych piłkarzy, którzy grają w San Sebastian, młodych, których oni mają 17 wychowanków w kadrze drużyna z San Sebastian oni z tych 17 chłopaków 14 gra w drużynach młodzieżowych reprezentacjach hiszpańskich to są ludzie, którzy strzelają bramki Barcelona, no nie musimy mówić to jest trzecia drużyna, trzecia drużyna drugiej ligi hiszpańskiej grając juniorami, tak? miałaby awans do ekstraklasy graliby w, w, w pierwszej lidze, gdyby nie przepisy Real Madryt wypuszcza co, co roku kilkudziesięciu piłkarzy mhm. Bar z Barcelony odeszło tylko odeszło z drużyn juniorskich w tym sezonie w, w oknie y, letnim 85 zawodników do słabszych zespołów odeszło Przyszło, bo zmniej, zmniejszone zostały limity kadrowe z 25 do 20 piłkarzy. Więc co to jest za instytucja? Ciekawie na tym tle wypadają bardzo Czesi, którzy coś zrobili ze szkoleniem, i tak jak reprezentacja pierwsza u nich miała jakiś problem, to w tej chwili z tą Hiszpanią w, finale do, w finale do lat 19 grali jak równy z równym, mimo tego, że odstają technicznie. To chyba 3-2 było. Było 3-2 i, i to Hiszpania goniła wynik, to Hiszpania przegrywała 1-0, przegrywała 2-1 i dopiero w dogrywce. Na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu to, to Czesi byli mistrzami e, Europy, Hiszpanie wyrównali, m, m, dosyć rozpaczliwie to próbowali zrobić, udało im się i wygrali w dogrywce, e, no ale Czesi w kategorii do lat 17 też grają doskonale, także należałoby się spodziewać i Czechów i Szwajcarów w najbliższej przyszłości, że obok, obok będą gonili e, tą e, drużynę hiszpańską. Wiesz, no wiesz, ja bym był jeszcze no, trochę ostrożny. Wi wi wi wiadomo, wiadomo, we Francji pracuje się w klubach jeszcze, tak? To są kluby, które Zatem takie... to nie, za, nie zawsze te młodzieżowe sukcesy te, się przekładza... na przykładzie właśnie Hiszpanii przez wiele lat. A tak, jak? ale wiesz... Czy Polski chociażby. No, no tak, ale Pol też... Tak, do lat, też do lat 19. Potrafiliśmy że... zdobywać Mistrzostwa Europy. Tak, i... tak. No i z tamtej drużyny w piłkę praktycznie gra w tej chwili tylko Sebastian Mila. No, no nie, jeszcze gra nie, to... Łukasz Nowot... Nowoczyński. Nowoczyński. No tak, no ale... No, no, ale, ale to, to o to nie, czym my mówimy. To, to jaki to jest poziom. No. Jeżeli, jeżeli Nowoczyński no. ma być jakimkolwiek wzorem, to tak. tak. A, a mówi... to jest żadna a, a widziałem wywiad z Łukaszem Nowoczyńskim, który mówił, że no, wielu moich kolegów nie miało tyle szczęścia, co ja. Nie udało im się tak... No tak, stworzyć jest... takiej kariery jak moja. On gra w, w, w drużynie Krakowi. No, yy. no z tej drużyny, w ogóle z tych par, bo to było tak, że przez jakiś czas yy, trener Zamilicki ten trener Globisz potrafili teraz no, dosyć często zdobywać w tych kategoriach juniorskich jakieś sukcesy, może nie mistrzostwa, ale nie wiem, tam dochodzi do finału, czy, czy... no i z tych drużyn tak naprawdę nawet kariery ligowe, zrobiło dwóch wie. piłkarzy, Dokładnie. trzech czasami. No, no, wystarczy też tak zawsze. zawsze w polskiej lidze. Zawsze mi staje przed, przed oczami tutaj przykład drużyny olimpijskiej Hiszpanii i Polski z 92 roku z Barcelony, no. gdzie wylądowali Luis Enrique, Abelardo, nie wiem tam, Kiko, mhm. czy, czy inni piłkarze, którzy grali później w Atletico Madryt, zdobywali mistrzostwo, czy w Barcelonie, czy w Realu. A gdzie, a gdzie wylądował Aleksander Kłak, czy, czy no nie wiem, no. wielką karierę to. Józkowiak tylko no można powiedzieć, taką. jaką taką no jak, no europejską. Kowalczyk tak miał szansę. Zagrał w, w, w Betisie by... przez chwilę. No, i... no w Betisie to on tam nawet dwa sezony miał takie, że... No, że strzelał gole strzelał po kilkanaście gole. w sezonie. Tak. tak. No, no, to... nie, no, to nie... Problem polegał wtedy na tym, że, że po takim sukcesie, jaki osiągnęła Polska reprezentacja w 1992 roku, należało w tych wszystkich młodych chłopaków jak najszybciej po prostu przenosić do pierwszego składu. Znaczy Kowalczyk to, Kowalczyk to wręcz y, powiedział. Zmieniamy się, jedziemy, jedziemy dalej. Czy tak. to też nie działa w ta, tak prosto, bo żeby ta drużyna juniorska. Y, no nie no, żeby ale ona ta drużyna musi się ogrywać, musi mieć. Ale jeżeli masz mistrzostwo Europy do lat 15, do lat 17, do lat 19 i mistrzostwo świata do lat 20 i do tego mistrzostwo kadry seniorskiej, to możesz płynnie. Tych zawodników, Oczywiście, tych, którzy wyrastają to. ponad poziom swojej drużyny, przenosić wyżej. A w momencie, kiedy masz jedną drużynę do lat 19, która jest mistrzem Europy, tak jak było w wypadku tych Polaków z Sebastianem Milą i czy Łukaszem Nowoczyńskim, to ty nie masz, nie masz dla nich pola manewru. Oni muszą grać razem ze swoimi kolegami, którzy łapią kontuzję, jest ich mało, nie robią dalej, nie rozwijają się, nie robią kroku do przodu. Grają w dziadowskich klubach, są często w szkołach mistrzostwa sportowego, gdzie muszą grać w reprezentacji szkoły po to, że szkoła ma mistrza Europy i ten mistrz Europy musi grać, reprezentować swoją szkołę w jakichś podwórkowych y, rozgrywkach, Zyka. dlatego, Tym że takie są ambicje dyrektora szkoły. I tak to niestety często w Polsce wyglądało. W tej chwili patrzyłem na tych Czechów, no to po prostu to aż przyjemnie było patrzeć. Oni wiedzą, gdzie kto ma się poruszać po boisku, wiedzą, że są silni fizycznie, potrafią to wykorzystać nawet w meczu z tak mocną drużyną, jaką jest ta Hiszpania do lat 19. Yy, I no tam parę nazwisk trzeba by też zapamiętać. Yy, jak się, myślę, że trzeba Czesi... na przykład z, zapamiętać system szkolenia. <taki> tak, to na pewno. Tak, znaczy tak. wiesz, czy znaczy system szkolenia, no, ja bym tutaj na system szkolenia odgórny nie liczył, bo jakby no wiesz, nie. Wszystkie, na wiesz, wiesz, co, wiesz, nie ma. Generalnie wszystkie odgórne dyrektywy z znaczy, reguły się no wieś, nie sprawdzają. tak zrobiono i, i, i się sprawdziło. Znaczy chodzi czasu, o to, żeby no, wiesz, jakby, wiesz, no, stworzono warunki. To i tak musi wyjść podejrzewam od klubów i powoli to się zaczyna dziać rzeczywiście, że, że jeżeli że kluby tak, dochodzą do mnie odwiedziłem Widziałem orlik, na którym była kartka, że czynne od 17 do 20. No. I był zamknięty. A jak pytaliśmy, czemu jest zamknięty, no bo zniszczą. No tak. tak. No. no Nie po to się tyle pieniędzy na to wyrzuciło, żeby zniszczyli, tak? Ale na przykład jestem dosyć mocno zbudowany, bo kilka orlików w Kielcach teraz byłem dłużej. I otwarte i dzieciaki grają normalnie w piłkę. I nawet na wsiach teraz orliki budowane. I nawet w Dębkach nad morzem, słuchajcie, stawiają orlika i w przyszłym roku dębkach? będzie... W Dębkach? normalnie będzie orlik. Czy dębki, dębki, Dębki i W między, W Międzyzdrojach też piękne, boisko do kupa dzieciaków gra naprawdę. I rozmawiałem Widziałem. tam z, z panem miejscowym... Y y A ile osób mieszka w Dębkach na co dzień? Na co dzień prawie nikt nie mieszka. No Natomiast orlik będzie zrobiony po to, żeby ludzie, którzy przyjeżdżają mogli Aha, w lecie nie, rozgrywać tak normalnie nie, nie mecze. Puchar będzie dębek w piłce nożnej na Orliku i będą regularne rozgrywki. Najwyższy czas wystawić naszą reprezentację do boju. <laughs> Jak dożyjemy. A do tego dodam, że na przykład ostatnio w Kielcach się udałem, żeby sobie pobiegać na stadion, tam jest taka pętla na dawnym hipodromie. Nie, nie, nie, żebym biegał jak koń, ale tam jest fajne miejsce w lesie po prostu. I proszę ja was biegnę sobie. Patrzę. A tu jest siłownia pod gołym niebem zrobiona regularnie z materiałów nierdzewnych na świeżym powietrzu w niedzielę, godzina 13. Że, że, że, Ludzie rozmawiali nawet przez telefon, że zadzwoniłeś do. Znaczy mnie. Rozmowa, rozmowa mi tego nie nazwał. Znaczy to Posłyszałeś chyba... mi trochę w słuchawkę. <laughs> Tak, akurat mijałem tą Miałam siłownię. Bo... W się wiele takich siłowni widziałem. No ale tam, tam to tak, jak, tak jak w Barcelonie, to jest na plaży, tak. a tutaj jest w środku lasu w Kielcach, normalnie jest zrobiona siłownia. No serce rośnie i ludzie ćwiczą. Pani normalnie... I nie na ste... rozkradli jeszcze? Nie rozkradli, normalnie pani na streperku w dresie, rdzewki, pani po 60. Pani, pani tak? po 60. robi przysiady ze 100 kilogramową sztangą. No nie, bo nie, no, to nie jest taka... Nie, nie, no, ale rośnie. to może się ta, ta, ta, ta, ta, ta. <laughs> Nie, no jest tam tych urządzeń, raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba. I to są urządzenia takie, których no, sztangi nie ukradniesz i z nią nie uciekniesz. To jest takie tam ławeczka do wyciskania, taka stacjonarna. Ale co Jakiś wyciskasz na tej ławecce, jak nie ma sztangu? No ten taki uchwyt, co masz za obciążnikiem u góry. I go A -a. nie możesz go rozmontować. A -a. No. No, ja, ja <grym> ja to, chcę, cego, nic to chyba, znaczy, to chyba jest świeża, świeża sprawa ja myślę, że... Jeszcze się nie zorientowali, że tam jest coś tak. do wyniesienia. Wybiorę, wybiorę się w przyszłym tygodniu i zobaczę czy nadal <grym funkcjonuje, <grym ale wygląda naprawdę, to jest vis a -vis takiego tam małpiego gaju. Tam, mm -hmm, taki no to pewno gładek. Nie, gładek. nie będzie. <grym> znaczy ten gaj jest absolutnie zorganizowany. Tam jest normalnie tyrolka, jakieś wspinaczkowe, nie Zmienia się to, jest coraz coraz więcej. Bardzo fajnie to wygląda. Wiadomość z Kielc jeszcze jest taka, że w następnym no, w następnym, no teraz jest istotny turniej 3 i 4 września Vive gra dziką kartę w... wiedem mistrzów, wiedem mistrzów. Tak, mistrzów, no. nie zagla, nie zagla, nie zagla. Chciałem po, tak chciałem po selbsku <głosy> ciupić nie zagla po chorwacku nawet nie zagra, bo sobie coś koszmarnego zrobił z barkiem i z ręką przy okazji jakiegoś meczu towarzyskiego. I nie zagra ten, tutaj nie znam tak skandynawskich języków, m, m, kołowy Reinecker-Leven. Myrol, my, myrol. myrol. Myrol. Myrol się nazywa. To jest najlepszy strzelec drużyny w ostatnim sezonie. Także wiadomość... Nie że... zagra też tkaczyki szmar, nie zagra Reinecker-Levena. Ale zagrają w Vive. Także to z, do, z dobrych wiadomości dla Vive część yy, kolejna. Ja po, po finale z Wisłą Płock, to ja bym już był, jeśli chodzi no, o dobre wiadomości dla Wiwe, to przede wszystkim znaczy, trzeba zacząć grać, znaczy, dobre znaczy, wiadomości sobie zostawić. Takie, takie kroki zostały podjęte, no, Tomczak jest, mam, mam nadzieję, że jest tego typu skrzydłowym, którego było w Wiwe potrzeba. Wiwe chyba zmienia sposób grania, dlatego że w ostatnich meczach towarzyskich czterech czy pięciu najlepszymi strzelcami Wiwe we wszystkich byli skrzydłowi. Co się w ubiegłym sezonie w nie, nie zdarzało. No, Czyli, poprzedni sezon był dramatyczny, jeżeli, chodzi, jeżeli o chodzi o grę skrzydłowych i bieganie ich do kontry. Jak Kuchczyński nie pobiegł, to nikt nie pobiegł. Nikt. A teraz wygląda tak, że, że skrzydłowi rzucają w sumie koło 15-18 bramek w meczu. To jest doskonały wynik. Fakt, ale że to jest są mecze takie towarzyskie. Wyjś... No tak, no ale tak, nie można wyciągnąć. Ale, grasz... ale to jest wyjście do, do, do stylu gry, który jest teraz preferowany na świecie. No zdecydowanie, w, już szybka gra. Szybka gra, no właśnie, to jest, to jest. Ale to zobaczymy, bo ja się na ten turniej, jeżeli jeżeli pogoda i, i wszystko inne na świecie pomoże. Ale to w hali jest. Tak, wiem. Ale jak nie będę na drugiego na meczu Polska-Meksyk, to może będę trzeciego i czwartego w Kielcach na, na tym turnieju. Yy, bo też walczę o, o to, żeby tam móc wejść i zobaczyć. Bo jeszcze chciałem jeden temat, który został wywołany w komentarzach, natomiast to jest wyścig zbrojeń. Malaga-Paris Saint-Germain. Tak, <laughs> Wypisałem tak. sobie nawet nazwiska piłkarzy, dlatego że to też jest... Y o ile skąd się wzięły te pieniądze, to wszyscy wiedzą, no bo to przychodzi przychodzą... Z krzywdy ludzkiej. Jak, <śmiech> jak, jak wszystkie pieniądze na świecie. Jak wiadomo, pieniądze szczęścia nie, nie dają. dają. Y, no, no właśnie, właśnie bo ja się tak, yy, się po, tak ogólnie temat, jak został poruszony malagi i PSG tak się zastanowiłem, jak ocenić na przykład drużynę Manchesteru City po, tych, po tym okresie, no która też budowana jest podobnie, tak? No Czyli będzie, skup, będą w pucharach zdobyli pierwsze no tak, trofeum od pytanie, 30 lat pytanie czy to, jest, czy to jest sukces w momencie gdy tak duże pieniądze są inwestowane czy to można uznać za sukces i jakby co jest celem, no wiadomo że celem PSG rzeczywiście może być walka o, no o mistrzostwo Francji PSG tak? to ma wszystkich mistrzostw w kraju bodajże dwa w historii. No nie, oni, oni w tym momencie będąc w takiej sytuacji, w takiej lidze, mogą liczyć na walkę mistrzostwo. Malaga Szczy... Szczy... raczej nie. Nie, Malaga to jest raczej drużyna, która będzie aspirowała do tego, żeby walczyć o, o nie wiem, szóste, siódme miejsce w tej nie chwili. Tak, ja tak myślę. No to jest drużyna, która skończyła ligę na dziewiątym miejscu, co prawda, ale trzeba pamiętać, że oni się tak naprawdę na sześć kolejek przed końcem to jeszcze bronili się przed spadkiem, mimo tego, że sprowadzili w zimie Demichelisa, Baptistę Baptiste i Jensą którzy im tam niewiele dali, znaczy dali im to dziewiąte miejsce i podsycili jakieś tam, tylko że oni na przykład z takim ja byłem na meczu ich wtedy z Realem, to dla mnie była drużyna do spadku. Przegrali 4-0, a w, na Santiago Bernabeu, 4-0 u siebie i 7-0 na Santiago Bernabeu. Czyli w dwóch meczu dostali 11 od Realu Madryt. Czy, czy, I teraz tak, no przychodzi, do, przychodzą do nich piłkarze nieprzypadkowi, no bo Ruud Van Nistelrooy do ataku, to nie jest przypadkowy To jest piłkarz. bardzo dobry zakup. Kazorla 20 milionów znakomity, euro, świetny piłkarz no. do takiego klubu jak Malaga na dzisiaj. Mathisen, obrońca obro Reprezent zawodnik reprezentacji yy, Holandii, ten y, Stasgard, yy, też, też świetny piłkarz. Portillo przyszedł, no, człowiek, który bił rekordy w juniorskich drużynach. Wieczny potem. talent, Wieczny Wieczny talent ale może jeżeli on ma pójść drogą taką, jaką na przykład poszedł, nie wiem, Soldado w Walencji w tej chwili, że się po sezonie takiego pałętania się po Hetafę i tak dalej w tej Walencji się obudził, to może on i on w tej w Maladze przy Vanistereau no, też coś pobra. No do tego jest Joaquin i tu Lala. Więc linia pomocy złożona z takich piłkarzy jak Tulalán, Cazorla, Kazorla tak? do tego w ataku niech zagra Baptista z Van Nistelrojem czyli kiedyś atak Realu Madryt Portillo to też było, nie było też kiedyś atak Realu Madryt. No to już taka drużyna, tylko pytanie, jak to się przełoży później, na no, to ja, co, tutaj, co trener z tym zrobi. Co? No właśnie, tutaj bardzo wiele zależy od trenera po prostu, jak zdąży poukładać tylko, że, na drużynę, bo nie potencjał nie, ona ma. Tylko, że trenerem jest też były trener Realu Madryt, nazywa się Pelegrini, jest to jeden z lepszych trenerów, trenerów no jakich właśnie. ja widziałem, jeżeli chodzi o futbol hiszpański, bo e, jego osiągnięcia to, to co zagrał z Villarreal grając z całkiem przeciętnymi piłkarzami. To, co grał Real Madrid pod jego wodzą i grali ładnie, i skutecznie, I skutecznie to, że trafili no. na genialną Barcelonę, to nie jest wina Pellegriniego. Tylko Te... e... wina Barcelony. No trochę to jest wina Guardioli, no, tak, rzeczywiście. Jest... To, I to jest moim zdaniem drużyna budowana na to, żeby osiągnąć taki wynik dosyć szybko. Natomiast jak patrzę na wiek piłkarzy, którzy przychodzą do Paris Saint-Germain, bo to jest tak, Pastore, jeżeli on ma być tym, który, wokół którego się buduje drużynę, jest Sisoko, który teraz przychodzi, to też jest młody piłkarz z Juventusu Turyn, i on obok, obok Grasako, te, tak, też, piłkarz, mi... też piłkarz nie najstarszy i bardzo utalentowany. Ja no przychodzi Menez, przychodzi Gamero, świetny piłkarz. Bisewacza kupili teraz, Matu i Diego i kupili dwóch bramkarzy, bo kupili Disseza i siringu. I Dudka nie chcą. Nie chcą Dudka na razie w Paris. Bo no, Murien nie, nie trenuje no, no, na razie. Także tutaj jest z kolei średnia wieku. Także wydaje mi się, że Paryż bo ile siłą Paris Saint Germain w ostatnich siłą, znaczy brakiem siły. Byli piłkarze, no. byli piłkarze to tacy. Spora jak, tacy jak, no nie wiem, no, kto tam był? Ludovic Jolie, Claude Makelele, Jérémy Roten. Tak? To, są tak. piłkarze, to są piłkarze, którzy stanowili o sile tego zespołu. To jeżeli w tej chwili wchodzi takie pokolenie jak Gamero, Bisewacz, Menes, no, e, Sako, Sisoko i, i tak dalej, no to widać zmianę po, po sposobu myślenia o zespole przede wszystkim. Jeszcze nie tak dawno sprowadzało się Tiurama e, bez badań lekarskich, potem się okazało, że serce sezonu nie wytrzyma. Także to jest trochę inny, inny sposób myślenia o zespole i mnie się on A podoba. myśli się o przyszłości po prostu. A to sam to pastore? Ja uważam, się... że to jest piłkarz już na dziś gotowy do tego, że żeby reżyserować grą najlepszych drużyn Europy. No ciekawe, ciekawe zobaczymy, jak się, jak się, jak się to układa i jak się będą prezentowali. No. Czyli... no ja bardzo chętnie pooglądam mecze takich drużyn jak Roma, ze względu na trenera i kilku zawodników. No tam też zakupy zrobili tak, też takie. że ho. -ho. No, no właśnie. To ciekawy zespół teraz, nowy, nowy, nowi właściciele. Luis Enrique, trener, Bojan przychodzi razem z paroma innymi kolegami. Dobra wiadomość dla niego jest taka, że ten Włócinic wczoraj odszedł do Juventusu 20, Turyn, tak, bo, no bo, ja. bo zwolni się miejsce dla. dla to to Mam wrażenie, że Juventus idzie tak, taką metodą yy, jakiegoś, nie wiem, dziwną, bo oni tam nakupowali tych napastników tylu. Oni jak kiedyś Real Madrid. Tak, tak. Ośmiu, tak, ośmiu napastników. napastników na i, i żadnego pomocnika, który umie prosto kopnąć piłkę. No. Ale siła w napadzie ogrom. Siła w napadzie okrutna. No mogą grać tr tr tr trzy składy, wystawić w ataku spokojnie. Dlatego będą grali dwa, trzy... Osiem. osiem. Ja, ja jestem ciekaw, kim, kim Intermediolan zastąpi... To, to, to w 13 mi wyszło. To, to, to chyba, chyba nie. nie. Kim Intermediolan zastąpi y, Snydera, jeżeli Snyder odejdzie, bo im też by się przydał na dobrą sprawę, jakiś rozgrywający. Mówi się o tym, że Aquila niego chcą kupować, ale... Aquilani na dzisiaj jest zawodnikiem, który nie, mógłby prowadzić ja, rozegranie nie, w Interze nie, nie. Mediolant. Aquilani już w paru zespołach nie, nie. był i w żadnym, w żadnym niczego nie był rozleganie, rozleganie, Tak graf. Wielkiej kariery nie zrobił. No, solidny, ale, ale bez przesady. No, no, ale tak. ciężko. Zastanawić ciężko. Także ciekawie się będzie oglądało Ligę Hiszpańską z tą Malagą, bo no, wiadomo, kilka takich nazwisk. Ciekawie się będzie oglądało Paris Saint-Germain, no bo wiadomo, mają tam jest, jest Bordeaux, jest Lille, jest, jest Marsylia, jest, jest, jest Lyon, przecież nie zniknął, jest saint Trochę osłabnie. <grystwore> Chodź to, miał zamiar. Błysko, to <grystwore> zamiar. No to jak. Miał zamiar, wiesz, ale to się nie udało. Wież, bo tak, jak jak się, jak się 7 lat z rzędu zdobywa mistrzostwo kraju, a później nagle oddaje się je w ręce Bordeaux i Lille pod rząd, tak to... Z rzędu. To tak, z rzędu. Nasz, jeden z naszych kolegów <grystwore> pracuje nad tym, żeby się rozdwoić, ale <grystwore> jeszcze mu nie wychodzi. Także za, zaraz, zaraz w przyszłym weekend rusza Liga Niemiecka i jest druga kolejka Ligi naszej Ekstraklasy i zaraz jest mecz o Starcze dobroczynności. No między, między Manchesterami dwoma. No no to to wystartował Puchar Niemiec już, Czyli już nawet... raz mówiąc nie będziesz oglądał e, kobiet, 17, kobiet. Tak? No, 17, no, tak? no Skończyły się te mistrzostwa, w Hiszpanki wygrały. Co za niespodzianka. Trzeba w takim razie iść kupować kanał. Plus. Mam. Nie, no, już Puchar Niemiec zaczął grać. Nawet Robert, Robert nawet dwa gole strzelił. No niestety on ciągle strzela gole, tylko takim. Słabszym przeciwnikom, no ale, bo tam grali ale, Sandhausen chyba, gdzieś tam Sand, trzecia Sandhausen, liga. Sandhausen, trzecia liga. Tak. No ale... Y Leverkusen, czyli drużyna, która biła się niedawno o mistrzostwo, prawie tak, do końca dała, radę odpaść, dała tak. radę odpaść w pierwszej rundzie. Werder Brema dał radę odpaść w pierwszej rundzie. Fakt, że takie drużyny jak tam drużyna y, Gitar chyba 10-0 wygrała w tej w tejże pierwszej no, ale... rundzie. Tak jak Super Puchar Francji był w ogóle meczem niewiarygodnym, bo o tym nie, nie mówiliśmy. 5-4 podczas, kiedy w 85 minucie Lille prowadziło z Marseille tak, 3-1. E, Obraniak wchodzi w 60, chyba 6 minucie na boisko, ma dwie asysty, a drużyna i tak dalej. Radę w regulaminowym czasie przegrać 5-4. do 4, no, Trzeba to... powiedzieć, przy dużej pomocy sędziego. sędziego tak, bo, bo ten teraz... karny dla Marsylii to w ogóle nie, nie wiem, skąd tam się nie, wziął. Nie, nie było. No zresztą piłkarze Lil w ogóle przecież nie wyszli na, na ceremonię. E, no, przyszedł kapitan, nie pamiętam jak się nazywa. Lil e, wziął medale pod pachę i zaniósł je do szatni po prostu. E, <śmiech> I pewnie je zostawili tam w tej szatni. Bo... No, możliwe, no bo rzeczywiście przegrać taki mecz, e, szczególnie rzeczywiście, no, tam karnego nie było na pewno. To, nie, było, to, to nie, nie było, nie ma, nie, nie ma takiej znaczy, możliwości. Znaczy w, w ogóle nie wiem, jaki musi być karny, ewidentny, żeby w meczu, w którym jest 4 do 4 jest 95. minuta, żeby dać karnego, to trzeba naprawdę yy, naprawdę dać no, zawodnikom być... szansę dograć te pół godziny, niech się dalej biją na boisku i niech nie no, się. Jak jest ewidentny karny. No, znaczy, Tylko, ewidentny... tak, że to no, go nie no, było. Jeżeli piłkarz no, tak. pi wybije piłkę ręką z linii bramkowej, tak jak to zrobił swego czasu ten Suarez. Suarez. Tak, no to jest karny ostatnia minuta i nie ma się co pieprzyć, trzeba dawać karnego, tak? Wytnie go na wysokości kolan karny. No ale karny tam przepychanka jakaś, czy nie wiem, trzymanie lekkie za koszulkę, przystanie Zresztą tego też nie było tam. tam no nie, nie było, było nic, tam nic. Nie, nie było kontaktu w ogóle z, z piłkarzem e, Marcyli, także. No, bez kontaktu no nie jest ciężko sfaulować zawodnika. Nie, nie smak pozostał. No. I nie no. dziwię się piłkarzom Lil, że, że no, znaczy no to wiadomo, że to nie jest y, taki niemiłe dla zwycięzców, chociażby jak przegrany gdzieś tam się obraża. No ale. Bywa no a, te, i tak. a, a tego samego wieczora, żeby było ciekawiej, żeby jak to nieszczęścia lubił chodzić parami, drużyna Flamengo grała z Santosem yy, w Brazylii i też prowadzili 3 do 0 do przerwy, a dali radę przegrać 5 do 4 też w regulaminowym czasie. I tu z kolei hattykiem niejaki o Ronaldinho się popisał, który zresztą dwa dni później, czy trzy, strzelił kolejne dwa gole w Lidze i w tej chwili jest najlepszym strzelcem Ligi Brazylijskiej. Ale też zaznaczył się w tym meczu Neymar, to tak? Tak, no strzelił niesamowitego gola. A zresztą kolejkę następną do Santosu miał, e... też strzelił niesamowitą bramkę. I też miał nie, niesamowitą asystę. Tak, należącą. Na przewrotką, na plec. Należącą. Należącą, Należącą. Tak, no w, w ogóle, można obejrzeć skrót tego, dałem chyba link w komentarzach do poprzedniego podcastu. Warto. A to jest dosyć długi link, bo Goli pada 9. <głos> Ale warto. <głos> Ale warto. No, Czy link jest taki jak zwykle? Tak, bo skró <głos> tylko skrót jest, <głos> skrót, jest długi. <głos> jest długi skrót. Długi skrót, bo jest dużo goli. Skrót go... też jest taki jak zwykle. Bo jest dużo skrócie goli. Skrócie, nawet trochę zwinął. Tak, tak. Nawet jest trochę jest no. jest Natomiast opatrzony gol komentarzem wtedy, kiedy mur podskakuje, a Ronaldinho strzela bramkę przy słupku lekko. Kiedyś z Werderem Brema strzelił taką bramkę w Lidze Mistrzów identyczną i komentator wtedy krzyczy, que inteligencja <laughs> Zawsze myślałem, że cechami Ronaldinho jest technika i błyskotliwość boiskowa, a oparta, a tu inteligencja. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że wrócę na chwilę do kwestii, że tak powiem, finansowych, ale nie tylko. Co, będziesz nam płacił za podcast Że no, Chciałbym. My, to, by to byśmy chcieli my byśmy chcieli bardziej nawet. Tak, tak. Nie, no to by oznaczało, że my zarabiamy dużo pieniędzy, tak? I wtedy możemy... A co, że ty zarabiasz? Zapłacić. A może ja najwyższy czas po takim Małamy razie powiedzieć słuchaczom, że jesteśmy otwarci na wpływy komercyjne i podać numer konta. Tak, nada. Tak. Zrobimy taki malutki, e, malutki taki przycisk na stronie. To malutki? malutki. <grym> du du du duży. Albo ogłośmy na przykład zbiórkę, że zbieramy na cegiełki. Tu kliknij i podaj numer swojej karty kredytowej. Tak. I zostaw na niej wszystko, co masz. No, <grym> no dobrze. Paypass, no po, pod... Może być Paypass, tak a jak, pod... jak pod... na mojej A podcast karcie. będzie jeszcze lepszy. <grym> I będzie regularnie co tydzień. Nawet co trzy dni możemy jest... wtedy. Znaczy Nie Jak będą dobrze metoda. płacić słuchacze, to może być nawet codziennie. To jest świetna metoda. Zależnie od ilości zgromadzonych pieniędzy na koncie podcastu, będzie zmieniała się częstość ukazywania tego. I wtedy powinna być taka ikonka takiej klepsydry, która to pokazuje, że ile jeszcze brakuje i jak się to przekręci, to jest tak, to graf. wtedy siadajmy, jak dojdzie, nie nie dojdzie super do pewnego momentu, to i nagrywamy. Dojdzie nie, ja. i wtedy. O siach, siadamy, jest. To co, to co, to... Każde 5 tysięcy złotych to jest jeden podcast. Co <grym> Nie, no, może zacznijmy od. Na głowę. Drobniejszych, Od drobniejszych <grym> kwot, ja proponuję. Na początek dajmy. Na początek 4, bo jest nas 4. O, na początek o, o, ktoś to mi się podoba. Bo 5 6 zł złote, dzieli. Tak. 5 6 dzieli. 4 złote. Na na nie, no, żeby chociaż na piwo dla każdego. Nie, nie, robimy to dla przyjemności nie dla pieniędzy. Nie, no, 1000. <grym> ale nie muszą mieć piwa. 1000 zł jeszcze dla dla edytora to potem trzeba zmontować. Eee, to jest no tam i drugie słuchajcie. tysiąc za wynajem mikrofonu i no, no, sprzętu nagrywającego. No, no, no. A czy są mikrofony? Jeden ja myślę... jest mój. Ja, ja, ja, ja myślę, że obawiam się mikrofony niestety. są państwowe. Ja myślę, że niestety, że się obawiam, żebyśmy nagrali za rok gdzieś na następny podcast. nie więcej. O, no, o ile wolno. Że że, że że, że że sami nie wierz w zamożność naszych słuchaczy. Chodziłoby o to, że poszlibyśmy w czy tryb życia. Zmienialibyśmy swój geniusz na drobne. I y, demolowalibyśmy pokoje w pięciogwiazdkowych hotelach. Cyrkówki kąpalibyśmy w szampanie? O. Byłoby fajnie. A chciałem powiedzieć, że nasz ukochany związek Polski piłki nożnej, PZP... To chyba twój ukochany. <głos> no, że Nie wiem czy wiecie, że buduje sobie nową siedzibę. Znowu? Na stadionie? Nie. A wiecie gdzie? Na stadionie już nie mają? Wilanowie, tuż obok świątyni Opatrzności Bożej będzie. A, a dobrze, siedzina. i obok, dużego, obok dużego papieża będzie dużego sztagera. <laughs> z rozłożonymi rękami. Z, z rio. Rękami. Lato, nie, lato z Rio. Nie, on nie będzie miał rozłożony krok, tylko wyciągnięte ręce. No. Lato z Rio. <laughs> jest świebudzkie. Po pieniądze. Chrystus tak. może być tak, lato. Tak. Tam... No, Przejeżdżałem niedawno, o, oglądałem, robi wrażenie. Tak. Zwłaszcza, że do drogi stoi tyłem. No A to? Nie. Chrystus ze Świebodzinajro. A, tak. no to, to do czego stoi przodem można by? Do miasta. Do miasta. Ale jak jedziesz drogą i omijasz miasto, to stoi do ciebie tyle. Nie wiem, czy wiesz, Ernest, ale jakby miał cztery twarze, to byłby inny Bóg. <głos> <głos> <głos> Czyli jakby do każdego stał przodem tak, no, no. <głos> Był taki parę no. tam, tysięcy lat temu w Polsce. No, ale z tymi tysiącami to przesadziłeś. No, to. No, teraz jest 2011 no. To, no to dwa. No. no to nie będzie 2000 lat temu, to nawet z... tysiąc. Nie znany, będzie. znany kielecki muzyk, zagnański muzyk śpiewa nawet taką piosenkę Widzie. Czy ktoś widział Światowida? I? I? No światowid I go widział. Go <laughs> okazało się, że on sam nie mógł siebie zobaczyć, bo patrzył tylko w cztery strony świata. A gdyby był na górze... Ja. Sam siebie nie mógł zobaczyć. Ale ja, to jest taki bardzo, bardzo, bardzo znany ludzki muzyk, który na przykład o, o, okazało się ostatnio, że on nie ma prawa jazdy, nigdy nie miał, więc jeździ skuterem i tym skuterem na przykład był na próbach w Zakopanem. Ale, ale czy, czy, czy ten skuter ma pojemność poniżej 50 cm tak. sześciennych? Tak. A, I do Zakopanego prób... jedzie dwa tygodnie. Ale <grym> <Nie>. on <Na grym> jest tam podobno szcipowany. Zasnął jak wracał. Wracał do koło Jędrzejowa, tak. Ale... A ponieważ, ja mam, mam, nadzieję, że mówi, że na... i... mam nadzieję, że nie gra się nic nie działo. Mam nadzieję, że nie gra na fortepianie ten muzyk, bo słabo się ciągnie fortepian. Nie, generalnie, <grym> zna... generalnie, generalnie znany jest z gry na saksofonach. A, to łaski. A to wiem kto. Saksofon, skuterem, tylko jeden jest taki, który sobie na to pozwolił, żeby skuterem nie jeździć na próby do Zakopanego. Świetnie mu tam musi... O, tak, ustawił pod wiatr. Nie wiem, czy wiecie jeszcze, że mam następną taką wiadomość drodną. mnie nos. Nie wiem, czy to będzie ciekawe, się... czy nie. Nie, ale... nie, to jest kompletnie nieciekawe. Nie, nie ciekawe. Zwłaszcza, że, że w momencie, e kiedy... napisane. Nos cię spędzi niechybnie datki na podcast. <śmiech> <o bacie>. <śmiech> zwłaszcza, <śmiech> zwłaszcza, że zaryzykuje się stwierdzić, że jak nasi słuchacze będą słuchali... To już... się, się stwierdzić? <śmiech> stwierdzić, że jak nasi słuchacze będą słuchali tego podcastu, to już, mnie nie, będzie to już się... nie będzie stwierdzić. Oby. No. I teraz zależy, ile będzie to, to montował. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nie wiem, czy wiecie, że niejaki Raymond Domenek przytulił cały okrągły milionik euro. Za odszkodowania. To, tak, odszkodowania za tą za przywdę, że go wyrzucili. No i dobrze. Z reprezentacji. Ja też uważam, że kontraktów należy dopełniać. Ktoś to podpisał. No to prawda. Ktoś to podpisał. Co by ale... na to powiedział zawodnik Smolarek? Który... On, on tylko 100 tysięcy przytulił. No, jedną czwartą, ale, ale usłyszał na koniec od Wojciechowskiego, że jest pazarny na pieniądze. No. Że chce swoje pieniądze. No. Granda. No grandad. Znaczy, ja bym, tak. ja bym nie zapłacił menedżerowi, który podpisał z nim tak skonstruowany mhm. kontrakt przede wszystkim. A podpisał go, zdaje się, prezes Wojciechowski. <laughs> znaczy, znaczy, sam sobie powiem. Chyba nie przeczytał tego, co podpisuje. A może no, wymierzył sobie no. potem w skrytości gabinetu Koliczek? Policzek. Klapsa, klapsa, klapsa, ja To wiem. A powinien czasami. Zanim coś podpiszę, powinien się uderzyć w głowę, bo myślę, no, że on się... się powinien uderzyć w głowę bez podpisywania. O... Tak proforma codziennie rano powinien Polska się Liga walnąć jest w pełna głowę. tego tego typu przykładów. No, no ale ten jest. Y... Ten jest taki no, jaskrawy. Słyszałeś, co powiedział prezes Wojciechowski o sprowadzeniu jelenia? Że ma jelenie już. Jeleni ma, ma sporo swoich. ciekawe, drużynie. ciekawe Na prawdę? Ma, tak. tak. Ciekawe, podejście do, do znaczy generalnie piłkarze całej Ekstraklasy mam wrażenie nie zazdroszczą zawodnikom Polonii, dlatego że no, jeżeli grasz tak, że, grasz pod presją w takiego wyniku, no, oni muszą zdobyć mistrzostwo, żeby zobaczyć swoje pieniądze, tak? Który... No 20%, bez przesady. No, Reśle ale to tego widzą. To troszkę, daj troszkę. portfel, zabiorę ci 20% Wiesz, Zobaczymy jak dosyć. się będzie w, pa, w paru klubach Ekstraklasy do niedawna jeszcze. Jeżeli tylko mojego się... portfelu będzie tak jak u piłkarza, to chętnie ci tak. pewnie je odda Jeśli w moim portfelu będzie tyle co Smolarek przytulał w sezon to 20% Masz jak w banku, jak banku. Ban. dorzucę jeszcze 5 gratis Tak. Ty to oddaj mi pieniądze o. <laughs> Ale on nie, ma, on nie ma tyle co Smolarek Ale ja nie mam tyle co Smolarek znaczy nie musisz mi oddawać 20%, możesz oddać całą kwotę. No jak ja ci jestem winny pieniądze? A, ty tam to już wiesz, zaraz winien, mnie również. No to wasza księgowa. To ona podyktowała no. to. to was. A nawet nasza producentka co się kopnęła. No ale to, nie, to potem o tym porozmawiamy, jak wezmę ze Śnieżkiego do ręki. Bo ja na gołe klaty przegrałem już kiedyś finał z redaktorem Gawłem. To prawda, walczyliśmy ostro. Finał Mistrzostw Kielc na gołe klaty to byłem skazany na porażkę w pierwszej rundziele. Na balkonie u Szymona. Ale wróciłem się dzielnie, zostałem pokonany. Jako, że rozmowa jest o niczym. jakże o niczym. jakże o niczym, o, o wielkim o pojedynku. Wiekopownym. Tak jest. To przytoczę jeszcze jedną informację z mojego małego woreczka informacji. Że niejaki piłkarz Cabaj Marcin zadebiutował. w, w Berszewie? Tak, w HPL-u Berszewa. Byłem w zadebiutowany. Jak zadebiutował? Już Nie, grał no, wcześniej, no, znaczy wcześniej, zadebiutował. Nawet, nawet ja mam tu informację, nawet, że nawet piłkę, piłkarz strzelił w, w, w sparingu. A ja mam tu informację, że w oficjalnym debiutowaniu. A, oficjalnie, no okay. Obronił rzut karny. No, proszę, proszę bardzo. A coś puścił Czy ktoś trafił w cabaja ale nie piłko. mam. Puścił cztery. Ale... Ktoś... I dwa sobie wrzucił sam. Ktoś trafił w Cabaja piłką. ostatnio też... Ktoś, prasier... Tak Mówią niektórzy, nie ma dobrze obronionych... To A to nie, nie jest tego. prawda, jest dlatego że kiedyś, kiedyś wrzucałem na podcast dane Mikaela Landro, bramkarza Lille zresztą, który to ma średnią w karierze 70% karnych obronionych, więc to nie jest przypadek. Przypadek? O. E, a drugim takim ramkarzem okay, wczoraj Lendru. sobie sprawdzałem. No, ramkarz... ramkarz... to nie polega na tym, że on dobrze bronił karny, tylko po potrafi... 70% źle strzelał. Oczekaj. Nie, ale właśnie potrafił, potrafił zahipotyzować. Że zawodnik źle strzelał, bo dobrze strzelony karny faktycznie z fizycznego punktu widzenia jest nie do obrony. polsko to pokazywał. No, wiesz co? Znaczy, tylko... jest zawodnik Mendieta, który w całej karierze jest długiej, strzeli, nie strzelił jednego jednego To jest pytanie filozoficzne, na przykład, czy Dudek wykonując swój taniec węża, tak, Dudka to czy on w tym momencie dobrze bronił karmy, czy powodował, że... Nie, no dobrze broni, ponieważ obronił. No, no, no wiesz, no Mikel Londro, Londro na przykład widziałem wywiad z nim, który powiedział, że wszystkiego nie powie o tym, jak broni rzuty karne, dlatego, że jeszcze gra w piłkę. Powiedział, że są dwa proste zabiegi. Jeden z nich polega na tym, że zostawia, to zawodnikowi, to do herbaty to za zostawia zawodnikowi jeden róg. Zostawia mu ten, prowokuje jego, jego, go. Jego, jego brat jest szefem mafii tam gdzieś w okolicy nie i za no, no, tym wiedzą. No, jak jego podchodzi do piłki, to, wiesz, nie, co, to nie, mamy twój samochód. No, nie, no, nie ustawia tak. się, no, na, nie, nie, usta wrażenia, nie ustawia Jesteśmy tak? u Ciebie w domu. Albo, albo w momencie, kiedy zawodnik zaczyna nabiegać, on na przykład robi ruch w jedną stronę. I dalej no to jest zresztą inny bramkarz, który ma, ma świetny też procent wybronionych karnych, no może nie 60 ani 70, Pinto z Barcelony, a koledzy, mają, mówią na niego, w szatni psycholog. Ma ksywkę psycholog, dlatego że on na treningach łapie znaczącą część rzutów karnych. I właśnie. Za to, za to w meczach rzadko bo karne. Nie no, nie, no zdarzało no, mu się na przykład... Bo rzadko gra. No rzadko gra, ale jak gra, no to w, na przykład w Pucharze Króla, trzy sezony temu, kiedy, kiedy Barcelona musiała pokonać Majorkę, Majorka miała na dwie minuty przed końcem rzut karny, kiedy to Pinto pokazał palcem zawodnikowi, gdzie się rzuci i rzucił się w to miejsce i zawodnik w to miejsce strzelił. Także to też jest taka gra trochę w... w treser, to bardziej no, powinien być treser niż psycholog. No wiesz, to jest gra. No, no, ale to teraz ale jest. Mi, to jest Czy to jak... że zawodnik źle strzelił? Nie, zawodnik nie, no, bo, zawod... wiesz, bo generalnie On Może jest... mentalnie zmuszać. zawodnik. Tak tak, za tomu, no, no, jest, są, są, są w Stanach rozgrywane przecież Mistrzostwa Świata w papiernożyce kamień, kamień. przykład. To jest nic no tak. innego. I to nie jest, ta, to wydawało się, że to przypadkowa gra, ale nigdy... tam. Ale o co chodzi w tej grze? Bo ja na ale nigdy tam wygrywają, ciągle ci sami ludzie. No to nie jest, więc to jest właśnie kwestia psychologii. Nie wiesz, na czym polega? Nie mam pojęcia. Są trzy. są trzy. To jest kamień, to są nożyczki, to jest papier. Papier wygrywa z kamieniem. Kamień nożyczki. nożyczkami, a nożyczki z papierem. Czyli zamyka się... Czyli losowo król. każdy pokazuje jeden gest, tak? Czyli teoretycznie... Tak. Pokazujesz jeden z gestów. Teraz, tak? No. no. Trzy, cztery. A. Remis. Jeszcze raz. Aha, w ten sposób. Jakby no, tak tak, do ustępnej tak. no, śmierci. Nie, nie, no i nie Możesz momencie... robić tak do śmierci. Aha, Ale co? w pewnym <głos> momencie ktoś tam zmięknie i wiesz. Nie, to jest Nie, jest no, no, Na dobrze, tym na a, na wtedy, na wtedy, na wtedy rozumiem, też polega strzelanie rzutów karnych. No, bo to jest także że. I w tej grze się źle świata Tak, a pisząc w Stanach To jednak dziwny naród. I wygrywają ci sami. Ale nie, właśnie są ludzie, którzy są w to dobrzy po prostu. A wydawało mi się, że mało to dobrze. A coś mi się przypomniało a propos Stanów Zjednoczonych to jest naród? To jest głównie naród. We people. Przypomniała mi się taka historia. Teraz będę mówił po polsku. Co prawda my nie śledzimy tych amerykańskich sportów, ale ostatnio... Niektóre śledzimy. No to może będziesz wiedział. Ostatnio był jakiś strajk. No jest w NBA. Nie, nie, nie chodzi mi o NBA, tylko chodzi mi o NHL. NFL śledza najmniej akurat. Okej, no więc z tym NFL tam... Albo się skończył, albo jeszcze jest strajk zawodników, którzy chcieli po prostu uczestniczyć bardziej wydatnie w, za, w zarobkach. No to, to, to samo chcą koszykarze i to tak. samo chcą tort. Jest. Ale przy okazji zupełnie usłyszałem dosyć porażającą, przynajmniej dla mnie, informację. Mianowicie taką, że jakiś ogromny procent zawodników kończących karierę w, w tej lidze futbolowej amerykańskiej popełnia samobójstwa. No nie, nie popełnia samobójstwa, ale oni nie wiem, 30-40% z nich ma jak w banku, że będą kalekami. Mówi się, że ta liga ma, tam są takie obciążenia dla organizmu. No są. Będąc zawodowym piłkarzem ligi amerykańskiej przechodzi się od razu z wieku młodzieńczego. Do emeryta. Się, do emeryta. Mhm. Że się przechodzi w ogóle, nie ma nie ma, nie, Czy nie ma wieku średniego. tak ja zawsze byłem emerytem. Chyba bardziej, że oni tam jeszcze przyjmują <laughs> sporo substancji, które w Europie tak, są zakazane na przykład. Wynik no, no. jest taki, że tam średnia życia chyba się kości 60 jest. Łamią kości, zamogły, nóg, rąk, Czy znaczy Generalnie rzecz biorąc, zawodowy sport, zwłaszcza znaczy wysiłkowy, ten... No, ten zmierza do tego, zmierza jest do tego, jest do wyjątkowy, tego że jest Nie, że jest nie wyjątkowy. bo to, to, to, to wśród tych wrestlerów, co to, to właściwie nie jest sportem, tylko widowiskiem, Piotr, to tam jest samobójstwo podobno po zakończeniu kariery, jak, jak, jakiś no straszny wynik. Weźmy pod uwagę, że oni też gęsto są nakoksowani różnymi rzeczami, które robią im z mózgu budyń, także... No tak, no bo to może, może, tak, tak, no bo to, to, jednak, to jednak boli z reguły, jak się no. tak po tym ringu ciebie rzucają albo, albo to jak mam się... dla was następną zagadkę, znaczy zagadkę, następną informację, która tym razem ja, jest zagadką. A ja chciałem jeszcze skończyć z karnymi, wrestlerów. bo zawodnik, no. bo jest taki bramkarz, bronił Valmeri, nazywał się Alves zresztą i ten chłopaczyna, słuchajcie, miał na 14 rzutów karnych w ubiegłym sezonie, do, do pewnego momentu wybronił Osiem na przykład, czyli ponad też miał połowę. To też nie jest przypadek. Miał najlepszy procent wybronionych rzutów karnych w lidze hiszpańskiej. To, że skończyli mu liczyć te wybronione rzuty karne po meczu z Barceloną, jak przegrali 8 do 0 u siebie. <grych> Tam nie, niepotrzebnie, nie rozumiem. Niepotrzebnie, nie wiem dlaczego. No. Dobrze. Mam taką informację. Na przykład wiecie, jaki był największy wrestler w historii? Kto, kto był największy? Największy wzrostem? Nawet nie wiem, czy chcę wiedzieć. <laughs> A nazwisko mi coś powie? E, no, Wątpię. Bo może się... miał jakiś ciekawy pseudonim. Miał. Baobab. Nie. Gigant. Krzysztof Cugowski. Gigant. Gigant. Dokładnie. Andre the Giant się nazywał. A, on nawet w filmach grywał. Gra, grywał w filmach. Nawet był e, sławny też z tego, że jego wizerunek został wykorzystany przez takiego słynnego, już w tej chwili amerykańskiego grafika, który e, rozklejał jego... A masz jego zdjęcie? E, mam gdzieś tutaj. No ja Czekaj, w jakim on filmie grał? To jest ten sam grafik, który zrobił ten słynny plakat, e, plakat wyborczy Obamy. Mhm. On wcześniej robił taki z twarzą tego Andre the Giant... E, takie... E... Pokaż jakąś jego fotę. No właśnie, szukam. Nie, nie mam. No to może A nazywał się znajdziesz. Rusimow. No właśnie, chciałem powiedzieć, że nazywał się, nie dość, że nazywał się Rosimow, yes. to jeszcze był w połowie o. Polakiem. No proszę. Jak górę wynika górę. z nazwiska, pewnie y, matka była Polką. Dlaczego bo, nazywał się Rusimow? A, no to gęba mi znajoma. Pokażę Taki dosyć duży. O, I ile on miał wzrostu tam masz w, w, w źródłach? Tak, według... według... O, wygląda trochę jak Ronaldo. <laughs> <laughs> Tylko trochę inne proporcje. Trochę większy, bo miał 2,20. No, taki słuszny wzrost. No. To taki majewski. Nie, majewski... Nie, nie ma 2,20. Ma... 2,8? Nie wiem, nie będę zgadywał. Ale, ale jak widziałem go widziałem, to... Widziałem, kiedyś, to dużo tak. jest. Prze Robi Prze wrażenie, przez przesłania wideo. Ale ostatnio Choć... biegłem od, a, to już mówiłem, ale I to i po był polsku naprawdę, badzi. uwaga, nazywał się Andrzej Renat Rusimow. No, o, Proszę no. bardzo. Renat, jak to desajew. To polskie imię. On był Rinat. Rinat. To a samo Rynak. imię. A po, a po bułgarsku nazywał się Rene. Rusimow. O, to Bo był w połowie, jeszcze tego chyba nie dodałem, bułgarem. A francuzem? Nie. w trzeciej połowie w trzeciej, w trzeciej, połowie. W trzeciej, trzeciej połowie. połowie taka to historia No proszę. przy czym Tomasz Majeski jest równie duży znaczy równie miły jak duży tak to czasem chodzi a on w parze. też był taki? Ja, nie wiadomo Chyba na, na pewno nie dzień. dla swoich przeciwników myślę, że gdyby Majeski pchał kulą w kierunku przeciwników też nie byliby zadowoleni <laughs> A że tak powiem, wpadłem na jego trop, bo kiedy zobaczyłem jego zdjęcie. Bo miał zdjęcie, duże stopy. <laughs> zobaczyłem jego zdjęcie, I trop był też duży. Z Muhammadem Ali i muszę powiedzieć, że Ali wyglądał Na przy pewno nim. widziałeś to na stronie, która nazywa się This Is Not Porn. To dokładnie. Bardzo tak. fajna Bardzo strona. Przeczytałem wszystkie foty tam. I tam właśnie, tam właśnie było takie zdjęcie, i Muhammad Ali wyglądał jak dziecko przy nim. Zresztą, tak wresztą, takie jak, jak przy bardzo... wielu wygląda. Ale na szczęście Wałujew już nie walczy. A to szpilka mnie. gasi światło kolejnemu bokserowi. Dwie, dwie, dwie walki, a która szpilki po wyjściu z więzienia można w sumie obejrzeć sobie tak no, w trzy minutki obie. Całości. Ale wach też. Yy, ta, a nie, I to to... MacBride'a, to takiego. No, McBride... A Adamek się z MacBride'em trochę dłużej męczył. Czy Ale tak oni powiedzieć. to wyglądali. To, tak. to była straszna ta walka tak w ogóle. Oni, z wachem? Tak, oni wyglądali jakby ktoś tą walkę puścił w zwolnionym tempie. No bo oni tak szli jak takie... Yy, z... jak, jak enty. O, właśnie miałem powiedzieć. <grym> <że te drzewa, grym> tak, tak, tak. takie drzewa okładały się <grym> kłonicami. I takie... <grym> <grym> tak, tak, mniej więcej tak to wyglądało. Aż w końcu wach... Yy... Chcecie powiedzieć, że nie byli pochopni. Tak, tak. A że przy okazji mózgi mają nie byli jak te niziołki siedzące w ich kor koronach drzew, to tak. No. Raptor tak. <grym> Wyglądało to dziwnie, ale w końcu wachty takim powolnym, łukowatym ciosem trafił tego McBride'a raz. O, a Mc Mc dobrze, nie zdążył się. Nie <grym> zdążył, tak. Mimo wszystko nie zdążył. Mimo że ten cios trwał jakieś 30 sekund, to no, Ale, to ależ, jest... ale ależ cios szpilki ten też wyglądało na to, że pod tam, to Nie jest taki. Że to nie, wyglądało, że no doszedł, bo doszedł, ale tam ten pat jakby mu kolan zabrakło. W pewnym no ma Szpilka, widać, ma, ma parę. W, e, szpilka może ma cios, ale ja mam takie wrażenie, bo kilka wywiadów z nim posłuchałem, że jednak Głowy, Mózgu to, nie, ma, tak, głowę, nie, głowę nie nie ma. Głowę zostawił w więzieniu, i ta, ta głowa cały czas przebywa razem z tym. A ze potem, jak będzie, jak będzie bardzo stary, napisze sobie tak, jak jeden Kielczanin BKR wytatuuje sobie na czole. BKR? Tak. I co to ma oznaczać? Boże, kob z rozum. <grym> o Boże. A, czy ostatnia, ostatnia. Nie, no ja się powiem, że bokser szpilka, jak trafi na lepszego boksera, no właśnie, który, pytanie, który, tak? który nie da się tak. tak łatwo trafić i będzie trzeba stoczyć parorundową walkę, no to może być gorzej. Ja myślę, że po tych dwóch walkach już następny bokser zwróci uwagę na lewą rękę boksera szpilki. Znaczy, ja myślę, że zwracają tak czy inaczej. No, chodzi o to, jak wreszcie mu zakontraktują po prostu porządnego zawodnika. No. Znaczy, wiesz, no, do, do tego trzeba dorosnąć, w sensie tak, no, trochę jeszcze dorasta, No tak dorasta, dalej, a dorasta, ale... robi to efektownie, Bo Szpilka mówi, że trener mu, trener mu zwraca uwagę na obronę, tak? Że, że on bardzo słabo garda, garda, w ogóle bez sensu i słabo broni, albo boxer Szpilka mówi, że on nie będzie pracował nad obroną, bo on nie wchodzi do ringu się bronić, tylko bić. No to, to znaczy, dosyć... że nie dostał w dziąsło. Proste, tak, tak. No, myślę, że to właśnie do, do pierwszego trafienia będzie tak myślał. Jest na podwórku. Na podwórku na pewno też nie dostał, bo jeżeli on ma taki cios w rękawicach, to jaki on ma cios bez rękawic ja nie chcę mieć w ręku. <laughs> bo nie wiem, czy wiecie, ale im większa rękawica, tym mniej boli. A <laughs> wracając jeszcze tak, bo tam się też taka archeologia trochę, zupełnie pominęliśmy sukces polskich różnowców. A no właśnie. Którzy trzeci raz z rzędu zostali mistrzami A w świata. fantastycznych zresztą okolicznościach przyrody. I to prawda, do samego końca. A nie dało się tego nigdzie zobaczyć zresztą. Nie, wiem, nie mówiliśmy o tym, że telewizja polska postanowiła w tym czasie pokazywać festiwal piosenki rosyjskiej w Zielonej Górze, no, mając, mając ważne, prawo tak. do pokazywania y, żużla, ponieważ w tym czasie trwał y, na TVP Sport półfinał Copa America, y, więc oni stwierdzili sobie tak, że pokażą z odtworzenia. Na TVP sport tak. y, pokażę Co jest w ogóle głupotą, jeżeli Polacy walczą o Mistrzostwo Świata w sporcie, w którym nie dość, że są czołówką światową od dawna, bo są mistrzami świata. No, w tej są mistrzami świata drużynowo i mistrza świata mamy, mamy indywidualnie, indywidualnie. jeszcze, wicemistrza świata mamy tak, indywidualnie. Więc to... Ciężko będzie zrobić Czołówka, obronić, to, czołówka bo, bo to... to jest tak bardzo tak, skromnie powiedziane. Tak, no y, jest to sport, który w Polsce ogląda parę milionów Jesteś ludzi. Jesteśmy Hiszpanią Speedwaya. No, ole. <laughs> ole! Ole! No. a oni w tym czasie nie przewidzieli, że może mecz półfinałowy zakończyć się dogrywką i rzutami karnymi a to był mecz Argentyna-Urugwaj więc mi pokazali dogrywkę i rzuty karne i już nie pokazali żużla, a w tym czasie na dwójeczce elegancko jak gdzieś debile śpiewali rosyjskie piosenki. Debile, artyści, a nie debile. Arty, artyści. To z tymi artystami wygląda tak, że powiem krótką anegdotę: jeden z kieleckich muzyków został zaproszony. odkutarka? Nie, nie, nie. Tam to był Włodek Kiniorski. Ja no to, to się domyślili. Ten, ten był inny, dostał ten ten był telefon, inny, inny tak, dostał kliencki. telefon i z propozycją, czy by nie zagrał jednego, jednej piosenki z jedną z znaną, choć nie wiadomo skąd. pieśniarką Pieśniarką, tak, żeby zaśpiewał, ale. Pół godziny trwała rozmowa na temat, że to Taką jednak będzie playback. Pudelka, tak? tak, że to będzie jednak playback i, i to, no ale się umówmy na próbę. On zapytał, czy ma wziąć instrument, to mówi, no weź. Niekoniecznie. Ale nie, no powiedzieli, żeby wziął. Potem był drugi telefon, stwierdził, a wiesz co, może jednak faktycznie nie bierz, bo wynajmujemy Studio S3 na próbę, ale to będzie próba strojów, bo całe pół godziny toczyła się rozmowa na temat, jakie ma wymiary, bo ty lista musi przyjść. No i właśnie tak wyglądał ten festiwal, że kolega pojechał, powyglądał, powyglądał. To mówisz o tym festiwalu, co, co, co, co, go, co go redaktor zawadał, niechcący oglądał? Tak, tak. Powyglądał, powyglądał i wrócił do domu, dobrze zarobiony, szczęśliwy, że... Ale przyjął, rozumiem, zapłatę. No, naturalnie, no, naturalnie. Bo chciałeś powiedzieć. Oczywiście, przynajmniej ten, nie wiem, jak, jak, jak inni... Chcesz powiedzieć, pieśniarze. że generalnie istnieje szansa, że możemy stworzyć zespół znany, rokowy, grający piosenkę rosyjską na festiwalu? Swobodnie, Może to nie, nie. tylko na no tylko nie wyglądać. Tylko nie, no wiem, nie wiem, czy damy pokonać radę Krzysztofa Respontka, bo on z wygrał. Zdecydowanie, zdecydowanie wiesz, jest, jest, jest tak, że większość tego typu imprez odbywa Ale się w właśnie w więc... czy damy radę? Czy po wyglądaniu to na pewno nie damy <śmiech> rady? Musielibyśmy się, byśmy się tak przebrać jest. za coś takiego jak ta zespół z Finlandii, co mieli rogi i, i, te, i pentagramy na czole. No zawsze no. możemy, wiesz, jakieś zawsze bardziej tajemniczo. O, możemy się by przebrać na przykład za meksykańskie pączki. No. Ty nie musisz. Ostatnio widzieliśmy fragment takiego filmu, gdzie główny bohater był właśnie przebrany za meksykańskiego pączka. I czym się z... różni meksykański pączek od Co europejskiego pączka? Z... Jest to taki donat, taki klasyczny z dziurką. Z dziurką. Z dwoje oczu takich Polskie ładnych. Polskie pączki w tym miejscu mają y, marmeladę. A. I sombrero miał. I nasze nie mają sombrero. Tak. Tak, ja Nasze mają Bo dookoła ja wol... taki paseczek, który polega ja na tym, że jak się wolę... go przekłada z jednej warstwy smalcu na drugi, to wtedy zostaje ten paseczek niedosmażony. Znaczy nie, z, jednej z jednej połowy ja wolę... <laughs> warstwa smalcu nie przekładasz, tylko obracasz pączkę. Pączy, tak. Ja wolę jednak w pączku marmeladę niż dziurkę. Tak. Ja też zdecydowanie wolę polskie pączki niż amerykańskie. Czy meksykańskie. Amerykańskie, szczególnie te z Dunkin Donuts, one są tak potwornie słodkie, że się ich nie tak. da jeść. Ja po prostu lub, jak... lubię swoje na górczeszkiej. Tak, słynne, słynne ciasto ciastko z żółtym środkiem. Tak. Też wolę z żółtym, niż bez żółtego. Pod warunkiem, że nie jest to żółty śnieg. Ale już ten był pod W jakiej to cukierni działa? U Eskimosa. O, o, o nas, Na jest tak. No. Nie, nie, u mnie są tylko pączki, bo to jest, jak wiadomo, cukiernia, w której są tylko pączki. Specjalizowane. Tak. Od 1921 roku nie sprzedali w niej nic innego, oprócz pączku. A gdzie taki... No, skrót. O, o Skrót daje sygnał, że chyba już czas. Czas kończyć. Tak. Górczeczka pie... 15 jest ta cukiernia. <gryw> <gryw> <gryw> Bardzo dobra. Szczują nas jest skrót. Górczewska 15. <gryw> Cukiernia ma bardzo, bardzo ciekawą specyfikę działalności, dlatego że ponieważ sprzedaje tylko pączki, to będzie kiedy pączki się kończą, a czasami jest to godzina 12, czasami 13, czasami 11, bo już wyprzedadzą wszystko, to wywieszają po prostu kartkę, pączki sprzedane i zamykają. Drzwi. To tak, sam tak samo jest z tej słynnej cukierni w Wadowicach, która podobno jako jedyna sprzedaje oryginalne kremówki, oni też tak ze dwie godziny rano pracują, wyprzedają wszystkie kremówki, zamykają i mają spokój. No. no i słusznie. I mają w nosie kremówki. Znaczy nie wiem, nie, gdzie ja mają kremówki. Na nosa. Myślę, że nie, tym sukiem nie mają. Wtedy. możemy powoli zacząć. kończyć. W nosie kończyć to się nosi czosnek. Powoli zacząć kończyć. Znaczy wolałbym Bardzo pięknie. Wolałbym to też tym ujęte. Powoli zacząć kończyć. go znamy? Mario. Mario na katar nosi czosnek. W, w nosach. W nosach. Jak no wiadomo, cielka, cielka jak wiadomo, Basiści mają więcej nosów niż po normalne trzy nocy. Tak. Po trzy nocy. mają Wie pan panie redaktorze, powoli zacząć kończyć jest dobry sformułowanie. właśnie wiem, dlatego bardzo mi się 15 minut to jeszcze będzie trwało. Jak znam życie. Jest skrót przestał szczekać na chwilę. To my się już możemy wow. się już żegnać powoli. Tak. Powoli zacząć się żegnać. Zuzanna nawet Macha. Tak. Bo Zanna mak, tylko jesienią. <laughs> Nie tylko. Ty, ja się też pożegnałeś, się, się, pożegnał, że że ja się, się kiedyś pożegnał, że pożegnałeś? A, ja się ja się pożegnałem. Się pożegnałem. Zapowiadamy następny podcast ja za tydzień. Będziemy robić. Tak, będziemy. Redaktor zawara. Eee, ale to ja na początku się, przyszłego nie tygodnia Ciebie nie będzie? Zrobić? Mnie przez cały tydzień przyszły, nie ma w, w pięknym naszym mieście. To może zrobimy w Mogielnicy podcast. <laughs> <laughs> Następnego dnia podcast w Mogielnicy w niedzielę. Tak. Będzie w dniu. W dniu. Tak tak ale będziemy. nie możemy tam zjechać dzień wcześniej. W, zdrojach, ale to się, w strojach ludowych. W strojach ludowych. Ale to, to, to się może źle skończyć. A kto był najsływniejszym najsłowniejszy, najsłowniejszy, najsłowniejszy miesz, mieszkańcem Mogielnicy? Nie wiemy. Zuzanna, kto był najsływniejszym mieszkańcem Mogielnicy? Mieszkańcem. Dziadek Borys. Pewnie. Szybko. A ja no. wiem barmanka Hawajka z powieści z Tyrmanda pod tytułem Zły. Pochodziła z Mogielnicy. A. Ale to postać jest literacka jedynie. A no powiesz. nie wiadomo, bo, I, i bo w Złym wiele postaci ma swoje pierwowzora. Mhm. Polecam powieść Zły. Bardzo. Zło. Zło. Zło nadciąga. Nie, to mgła nadciąga z Krotoszyna. Taki po, zespół. metalowy. się. <laughs> się już, drodzy redaktorzy. Wczoraj usłyszałem skandaliczny utwór pod tytułem pod tytułem, że zepsuł mi się dekoder telewizji Trwa. Tak. Ale tam metalowy, metalowy? Twór, metalowy? bardzo, ze wszechmiar. No, metalowski? Metalowski, szatanistyczny. A ja usłyszałem utwór, który, który nawet podzieliłem się w komentarzach, nie wiem, czy widzieliście. Tak, to się od... nie bieżę, O jamniku tytu... to pół biedy, ale jeszcze usłyszałem utwór pod tytułem Weśnie Pierdol baby. A <śmiech> grupy wideo? Gdzieś... wideo. O, ja grupa... Video. A wideo. To jestem zażenowany, że, że, że znalazły się aż dwa linki do tego zespołu. A, bo, bo bo uważa, są... Uważam, że twórczość lirycka i epicka tak, tego zespołu tak, <gry> A to jest właściwe określenie. Siłę, siłę lirycką mają okrutną. No okru Siła rażenia jest straszna. To, to prawda. Dlatego powinniśmy to milczeniem. Ale nie, bo, właśnie, bo to folklon. Nie, folklor. trzeba ostrzegać. Trzeba ostrzegać. Znaczy, bo, bo w ogóle wideo mi się dobrze kojarzy, bo kiedyś swego czasu nadal... Miałeś wideo. Miałem, ale nadal działającą moją ulubioną drużyną klasy rozgrywkowej okręgówki Radomski? było wideo ciepielów. Poraził mnie ten, ten, ta nazwa. Za fas... jeżeli można było nazwać drużynę Videoton-Szeche Svecherwar no. od produkcji pierwszych węgierskich <grym>. telewizorów, telewizorów Pierwszy i, magnetowi, i magnetowidów to. Videoton zresztą drużyna, którą wyeliminowała drużyna legi Warszawa swego Jadysz, czasu po tak. golu Jarosława Raszkiewicza na 1 do 0 w Szeche <grym>. To by można nazwać też drużynę wideo ciepielów, prawda? I za spół też można nazwać wideo. Nie Video. wiem, czy się chwaliłem, ale widziałem również boisko izolatora Bogu Chwała. Tak, chwaliłeś się. Chwaliłem dwa się. odcinki temu. A. To ja się pochwalę jadę na festiwal. OF. Które? Of. I nie kazam ci wysiadać, hmm. tylko mówię, że off. Też bym pojechał w sumie. A kiedy no ono się odbywa? Ono odbywa się już niedługo. No, ten weekend. W ten weekend, czyli od piątku do niedzieli. No, a nie Ja no ostatnio, ostatnio wydawało w, mi się, że on widziałem zapowiedzi tego festiwalu. Są trzy rzeczy więcej, nie ma biletów. I, i, no. i tam były jakieś a, no. dramatyczne rzeczy puszczali. No. Słuchaj, są trzy koncerty, które tam trzeba nie, obejrzeć no, obowiązkowo. Jest Mogwai, jest Primal Scream. I jest, i kury grające polowi no, i nie tylko, bo jest na przykład Anna Kalwi, która też podejrzewa że wam da bardzo fajny koncert. Także wszystkich, którzy są w okolicy... No nie wiem, taj, co puszczali w Trójce, pamiętam. tę zapowiedź, ja to polecam, były jakiś To były jakieś kalki mysłowic z zagranicy w ogóle. No nie, nie, nie. nie. Panie reszcie pan w, chyba w tej alternatywnej zespół, rzeczywistości. Zespół Current 93 jeszcze polecono. Bo, też bo grał. Nie, nie powiesz mi, że, że kalką na przykład właśnie będzie na da, to albo Lech Janerka, który tam. Nie, tam nie, nie, no ja mówię, że to, co puszczali w tej audycji. No tak, no to może ktoś no, dobrał wiesz, właściwe. bo to jest festiwal, na którym gra się na kilku scenach tak. różne rzeczy, ale że, zdecydowanie. I Dezerter nie. tam też będzie, który jest przyjemnością słyszałeś. O Dezerter widziałem ostatni raz ze cztery lata temu w znakomitej formie, byli chłopcy. Czy słyszałeś przemysł w słynnych nagraniach? Nie, nie, nie, nie. nagraniach, które bardzo długo wisiały na YouTubie i w różnych innych miejscach, gdzie można muzyki posłuchać. Wspólne nagrania grupy Mogłej z grupą Sigur mm. Ja nie nie widziałem tego. Bardzo długo takie nagrania e, były dostępne i wszyscy fani Mogłej i Ros'a się nimi zasłuchiwali. Mm -hmm. Okazało się, że, że żaden z tych zespołów nigdy nie miał nic wspólnego z tymi nagraniami. Jakiś, jakiś koreański chyba muzyk <śmiech> po prostu sobie to, to nagrał i spuścił to w sieć jako Mogłej i Sigurros razem. I parę lat to Wiem, ponieważ brat mój jest fanem obu tych zespołów. I miał te nagrania, bardzo mu się podobały i nagle się okazało, że... I nagle się okazało, że jest fanem ukraińskiego muzyki. <grym> tak. <grym> A do tego okazało no ma... się, że, że muzycy, muzycy Mogły i Sigur Ross po prostu się nie cierpią, nienawidzą się, szczerze. I czemu Nie wiem, ale po tym, jak to... Bo to gdzieś tam, wiesz... jak to wikingowie, nienawidzą wszystkich. <grym> A szczególnie Szkotów. Ja słyszałem, <grym> że są przemili. Gdzieś tam to, <grym> to w sieci wisiało i oni podobno sobie nie zdawali z tego sprawy nawet, no bo to jak cztery utwory dosłownie. No jak to wyszło na jaw, to na, na obu oficjalnych stronach pokazały się oświadczenia oficjalne, że to nie miało i nigdy nie będzie miało miejsca. <taki> Takie wspólne nagrania. No i wreszcie ktoś ich połączył. Znaczy <laughs> W sensie wreszcie się zgodzili ze sobą. to spodem, smutne, że ludzie się tak nie Oj tam, boj, tam bardzo smutne. Kończymy? Tak. <taki> tak. A nie będzie dowcipu? Nie. nie. Miał być smutny Miał odcinek. Miał być smutny, jest smutny Tak, ustaliliśmy. Jest smutny odcinek. No zobaczcie jaką mam podkówkę. Nie widzimy, bo masz taniec. Masz coś zasłonięte ty, na no, za tym. Trzymasz stopy na ziemi. No i był dobrze. Jedno się udało. No ty, to czy, ktoś, się. ktoś jeszcze nie żegnał. Ty. Ja? Ja, A się, też, ja się żegnam. Oho. No. Ja już się pożegnałem. To no dał słyszeć ja też. Dzięki ja za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 Zebak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słucha? Turku kończ ten metr. Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To swą elegancką fryzurę Tadeusz Gapincz, a tymczasem ty piłce Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach. eleganckie w białe koszule.